Witajcie w 25 odcinku podcastu Złoty Tron. Wita się z Wami Zygmunt. Wincent. A nie czwarty. Serio, naprawdę jest ostatni. Tak, bo były dwa lata ostatnio mieliśmy. No. Okay. Jeszcze raz. Kot! O ile zakład, że to zostawisz. No, oczywiście, że to zostawisz, będzie zabawniej. Dobrze, witamy w 25. Reszta się już przywitała, a tu szwagier. Cześć. Moi drodzy, jak zwykle zrobimy przegląd swoich warsztatów. Zacznijmy od, nie wiem, widzu może od Ciebie? Mhm, dzisiaj ja zrobiłem nic. Nie, po prostu od, od, od dwóch miesięcy praktycznie moje drugie hobby, jakim jest granie, pochłania mnie dosyć mocno, bo mamy taką mini-traskę do zrobienia w... w styczniu, w marcu nam się szykuje, organizujemy taki dwudniowy jakby festiwal, można by powiedzieć, w Łodzi, w klubie Magnetofon i po prostu to jest kupa roboty, siedzenia przy mailach, odpisywania ludziom, dogrywania patronatów, dogrywania... Dat przede wszystkim Czy patronem będzie Caritas? Tak, Radio Maryja radio już, już mamy z ojcem dyrektorem Wszystko dogadane to promoc... Właśnie to mi cały miesiąc zajęło stary single promowany w, Radiu e -Mouse. w radio Emaus W i pokaladu No, także Widzę nazwę z Death the Night na Death of Jesus Dżibus Dżibus W tak naprawdę to jedyną część hobbystyczną, jaką zrobiłem, to warsztaty z chłopcami, już prawie żeśmy skończyli tych gwardzistów i kilku, którzy mi doszli powiedzmy w listopadzie i nawet jeden mi teraz doszedł, w grudniu dostało, wystąpiłem od Crispina stormcastów, tych takich, mm -hmm. wiesz, najbardziej podstawowych. A, no to robię sobie tych stormcastów, już ich tak mają wykończonych całkiem nieźle. Została ulubiona część wszystkich, czyli highlighty runfangiem, <grym> <grym> natomiast y, chłopcom z tego, z, y, chłopcom od gwardzistów tak naprawdę zostały, ostatnio robiliśmy zielone highlighty na na tym na tej zielonej części zbroi, tych półpancery, co mają, na, na flak armor. <grym> Yy, także większość z nich nawet o dziwo zrobiła całkiem nieźle du dużo, dużo jest modeli takich, że po prostu no, trzeba się było cofnąć i, i, i jakby w zasadzie się to się było... nie, nie, nie, podmalować, wiesz, bo, bo wyjechali za linię jak to się mówi, trzeba było wrócić cofnąć poprawić. I, i poprawić tym ciemniejszym kolorem żeby ten highlight się zrobił wiesz. cieńszy, cieńszy. <śmiech> ale całkiem chyba nieźle jak na, jak na pierwsze modele bo nie, niektórzy dla niektórych to są pierwsze modele w ogóle jakie malowali tak naprawdę zostało im zrobienie podstawek, drybrushem i jakieś tam. Zawsze robię jedne zajęcia na zasadzie kładę im wszystkie farbki, jakie są potrzebne do modelu macie, poprawiajcie sobie. rób, mm -hmm. rób to torpeta, potem tylko. Bo ty jak się z nimi spotykasz? Raz w tygodniu. No, to zgodnie. jest 45 minut, to jest bardzo mało czasu. Yy, I zazwyczaj robimy jeden step, jakby. Mm -hmm. Czasami dwa, na przykład, nie wiem, kładziemy, kładziemy kolor skóry i czerwony łoż przykładowo. Nie? Coś jeszcze? Nie, tak naprawdę Zapasy nie. zrobiłeś z tego, co mówiłeś. E, tak, no to kupiłem kilka farbek, które mi się kończyło. Oczywiście potem, jak utworzyłem sobie corn red i zobaczyłem tego gluta czerwonego, to chyba będę musiał Crispina na jeszcze razy świetla. Ale Znaczy, wiesz co, jak tam powiedzmy wezmę kawałek wykałaczki i wezmę tego czerwonego gluta i go rozbebłam, go z tym to normalnie działa, nie? Tam, pół łyżeczki herbacianej wody, mhm. zamknąć szczelnie i mieszać przez 5 minut, tak, żeby Cię ręka bolała bardziej niż po całym dniu waleniu konia. Okej. Okay. I będzie farba miała konsystencję teleniczną. Tak, ta, abyś, ta, abyś kupił w sztukę stary. Metoda może i dobra, ale nigdy wody. Używam wody od lat i jest ok. No, ja i... też do mycia. Sp Sprawdza się. <głos> Nie, odseparuje no, ci się może. Będziesz musiał co jakiś czas tak mieszać znów. Znaczy, no, to znowu znaczy to. I tak trzeba to... zmieszać farbkę przed użyciem, no. więc. Ale płynie. Jak się spierdzieli, to i tak w planach było zakupienie domu. To... Zal... Ważne, żebyś zalewajki nie dolał. Nie? <laughs> Żeby to było coś czystego. No nie wiem, czy ziemniaka by tam <laughs> trafknęło. Szwagert, <laughs> co Ciebie? W związku z tym, że od ostatniego podcastu minęło bardzo mało czasu. Relatywnie. Nie skończyłem nic. Napocząłem jednego Inceptora. I to tyle, jeśli chodzi o 40 od ostatniego odcinka. Natomiast cisnąłem lotnictwo. Cały czas w jeden 1 do 144, a F-14 Tomcat w barwach Iranu, Eurofighter w barwach Luftwaffe plus parę tam innych rzeczy jeszcze nie dokończyłem. końca tego irlandzkiego Obecnego robię jeszcze, Tego irlandzkiego robiłeś jeszcze, nie? Ludwaffe. Tak? Dobrze pamiętam? Coś w barwach Irland... Irlandii? Irlandia, stary, to ma bardzo śmieszne lotnictwo, bo mają chyba tam pięć samolotów. I no, <laughs> liczysz liczy jako dwa samoloty. Helikoptery Search and Rescue, tak, i tam Aha. trzy maszyny treningowe, czy coś takiego. Tam. Nie wiem, jest... dlaczego zapamiętałem, że zrobiłeś coś w barwach Irlandii, ale... Iranu. Aha, to Ir... No, to źle przeczytałem po prostu na Messengerze. Ja to źle przeczytam te Irlandia na skrzydle nie ma symbolu Allaha. A mają co w napisane Napisano: Czy Poczekaj! Nie, ma, Poczekaj! Mają no, ja, na, na jednym płacie mają rondel, tak? Wiele sił lotniczych ma rondel, tak? Czyli jest takie trójbarwne okrągłe, że to jest <coughs> zielony, biały, czerwony, tak jak flaga Iranu. Mm -hmm. A po drugiej stronie jest taki znaczek z języka Farsi, i to oznacza Allah, okay. który też jest na fladze. Na samochodach, tak? Tak, bo tak. okay. tak. znaczy, ja, o nich nie można znaczy oficjalna nazwa to jest Islamic Republic of Iran To jest państwo religijne uh -huh. Uh -huh. To to chyba nie jest żaden problem Zależy, jeżeli people are assholes To nie musi być problem No, też rację, ale nie politykujmy <śmiech> A, jeszcze z nerdowskich rzeczy Kupiłem sobie 20 kostek do wampira Masquerade. Tak. Nie, do Dark Ages akurat. Wiesz więc... są masquerade mnie jakoś... Nie... Znaczy, to jest fajne, ale jakoś tam te średniowieczne bardziej do mnie przemawiają. Poza tym jest cała ten... Jest cały taki y, dodatkowa książeczka, która się nazywa Transylvania by Night. I to są nasze... Jest, są, w... Znaczy, głównie jest Czechy i Węgry, ale też są na przykład masz... masz y, Kraków. Jest Kraków i jak w ogóle... Kto jest kim w Polsce? Hmm że na przykład jest, jest księżna, która jest księżną Krakowa. Znaczy w wampirze jest tak, że wampiry rzadko rządzą, że siedzi gościu i wydaje rozkazy. Ewentualnie jest za, za plecami jakiejś monarchii tam podszepty robi. Mhm. Natomiast to działa bardziej trochę jak hm, mafia, mhm. że jest szef danego miasta albo danego regionu jest nazywany księciem Księżyny. bądź księżną i ja, po prostu trzeba się tam, wszystkie wampiry mieszkające w tym regionie, muszą się słuchać. Mm -hmm. tak? No i masz tam pomniejsze, jakby masz baronów, to masz, rządzą pomniejszymi na przykład dzielnicą daną, rządzi jakiś baron albo jakimiś kilkoma wsiami. No i oczywiście to jest wszystko za zamkniętymi drzwiami. także mocno nie... ustrukturyzowana <śmiech> Tak, tak. To jest 13 tych planów, które znacie pewnie z gier komputerowych. Ale jak mówisz o Vampire Mass Crate, że to jest średniowiecze, no i ja, my graliśmy w Vampire Mass Crate w czasach obecnych w Łodzi. W, w Ale w właśnie mówię ci, że... W arcade jest tak. Aha, okay, to średniowiecze. Aha, okej. Bo masz bo cały świat mroku, masz trzy settingi. Nie, nie wiem jak teraz, w tej najnowszej, mm -hmm. w najnowszej edycji, bo jak gram... To jest trzecia? To jest ta revised, czy coś takiego. Teraz jest chyba piąta edycja. Masz y, Świat Mroku i tam masz Wilkołaka, Changelinga, Mumie, Maga i tak dalej, te wszystkie systemy. Y, I masz wersję właśnie y, Current Nights, czyli maskarada to mm -hmm. taka najbardziej klasyczna, wiesz, Nowy Jork, te sprawy. Masz Dark Ages, to się dzieje po prostu w średniowieczu no, i masz Wilkołaka w średniowieczu, masz Vampira w średniowieczu, Maga w średniowieczu mm -hmm. y, i jeszcze jest setting renesansowy, jeśli się nie mylę. Okej. Okay. Taki, taki lek... ja, ja tylko co wioska, lekko... Nie chcę powiedzieć lekko bankujący, ale tak jakby idący trochę w tą stronę. Natomiast ten, ten średniowieczny mnie jakby najbardziej pociąga, nie? Bo, okay. bo wiesz, te, też masz, też masz Rekonkwistę, więc masz y, muzułmanów, nie, są niektóre klany, które się w ogóle wywodzą z tej, z, z tradycji bardziej muzułmańskiej i tak dalej, więc takie ciekawe można myki robić gdzieś tam, wiesz, w, w okay. Hiszpanii na przykład, nie? że jeden klan jest podzielony na La Sombra, jest taki klan, który się bardzo, oni się wcinają w kościół i w organizacje religijne, że tam wiesz, na przykład jakiś arcybiskup jest wampirem, czy coś w tym stylu, nie? Eee, bo lubią, lubią być ten, taką mocą za tronem, nie? Power mm. behind the throne. I masz właśnie taką podziałkę, że klan jest podzielony na chrześcijańskie wampiry i masz islamskie wampiry, nie? I jest, jest taka, taka schizma mała tam. Nie? Fajnie ogólnie. Mhm. Dobra, ale... Czy też Fager, so... czy też Fager wszystko, tak? Po, poza... Poza... Jest... Znaczy a jest szansa, że zanim będziemy montować ten odcinek to tego Inceptora jednego skończę to przynajmniej coś będę rzucić. <śmiech> ale samoloty też możesz rzucić, wiesz no, ludzie są zainteresowani tym jak malujesz, bo fajnie fajnie ci to wychodzi, więc czemu znaczy, tym też nie, nie, nie nakręcić ludzi. Postaram tak. się coś cyknąć. Ehm, jeśli chodzi o mnie <śmiech> ja chyba w sumie niewiele skończyłem modeli no, na streamach malowałem ostatnio kurczę, mega, scrap Scrapjet czy jakkolwiek to się nazywa nie, nie, nie. ten -taki, taki a la samolot taki silnik odrzutowy po prostu z nie? asem lotnictwa orko. tak, tak, tak e <ścoughs> hej. zasady mają teraz no, całkiem spoko te ty w tym w wigilusie no ale, nie, więc to próbowałem cisnąć ostatnio y te swoje streamy y na nich malować, na nich składać I powiem szczerze, że Informacja zwrotną, jaką dostaję od ludzi, to jest, że naprawdę ich to ciśnie i fajnie parę nawet osób pisze na prywatnej wiadomości, że wiesz, o czy dzisiaj będzie z czym, bo nie wiedziałem, czy usiąść czy malować, czy nie. I widzę, że po prostu to ludzie, wiesz, no, zachęca też do malowania, mm -hmm. że... Nie chcę powiedzieć, że zmusza, bo nigdy hobby nie powinien nas do niczego zmuszać, ale jest to jakiś tam impuls, nie? żeby coś zacząć i usiąść i zrobić. Bo ja też na przykład siedzę i robię. Nie? Więc tylko ten model, tak naprawdę więcej czasu poświęciłem na ogarnięcie swojego biurka, trochę przeorganizowanie, zrobiłem parę zakopów z Hobby zone, tej naszej ludzkiej firmy no i tam sobie zrobiliśmy po prostu, czy znaczy zamówiłem sobie jeden stojak jeszcze na farby w ogóle zrobiłem tak totalnie już ADHD, jeszcze nie ADHD, no, lice na po sobie farbki tak jak ma, tak jak Paintrek aplikacja Ci pokazuje, że mm -hmm. się są kolory poukładane, tak sobie poukładałem i staram się trzymać, żeby odkładać na miejsce, no już ale... nie wychodzi. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie wszystko jest ok. Um, no i tyle. Tak naprawdę jeszcze przeorganizowałem właśnie biurko, żeby... Yy... No, ogólnie wszystko pod kątem streamów ostatnio robiłem, także malowania dużo nie było, bo też mało czasu w pracy, tak, tak jak szwagier zauważył. No, mało czasu minęło od czasu, kiedy nagrywaliśmy poprzedni odcinek, więc... Yy, więc tak. Um, jak mi się uda skończyć go w najbliższych dniach, ten latarz to też wrzucę skończony obrazek zdjęcie skończonego modelu. Nie cóż, także... Nie było zbyt, dużo, zbyt dużego progresu, ale to chyba taki okres jest trochę takiego zimowego. No, a przed świętami też zawsze jest dużo roboty z tym wszystkim. Dokładnie. No dobrze, przejdziemy sobie teraz szybciutko do White Warfa grudniowego, którym omówimy sobie nowości, które wyszły, na przykład Blackstone Fortress, opowiemy sobie, jak, zerkniemy sobie, co tam w ogóle wyszło, jak wyglądają modele. Zerkniemy sobie na całą resztę przejrzymy ciekawsze modele i później przejdziemy do kolejnych tematów. Omówimy sobie teraz Blackstone Fortress, czyli pierwszą rzecz z White Dwarfa. To jest nowa planszóweczka na kanwie Warhammer Quest, czyli jeżeli ktoś już grał w questa fantasiakowego, łamane przez Sigmarowego, albo mm -hmm. tego klasycznego, dawnego fantasiakowego, to <klujny> będzie się tutaj pewnie czuł jak w domu, tylko że klimat jest 4 to jest no i z racji tego, że pewnie nie kupimy tej gry i nie będziemy w nią grać, to może nie wchodźmy w mechanikę, natomiast możemy sobie omówić modele punktu I punktu Na Ja chciałbym na temat mechaniki jedną rzecz powiedzieć tylko. Zawsze się musi wyrwać. No, muszę się wyrwać, bo pamiętasz, że jak któregoś razu, jak ta gra się pojawiła i były pierwsze zdjęcia i były heksy pokazane, stwierdziłem, że o, trochę taki nightwo, no wtedy Shadespire chyba jeszcze, Shadespire w 40 nie? I gdzieś na jakiejś grupie tak napisałem, że u 6 Spire 40 i powiedzieli co ty głupi to w ogóle na koście jest i w ogóle to nie ma nic 6 Spire wspólnego. Pitu, pitu. No, ym, nie wiem jak w Warhammer Quesie. Czy w Warhammer Quesie też by chodzili po heksach? Bo tego nie wiem akurat. Chyba tak. Chyba tak. Natomiast zdziwiło mnie trochę jak wziąłem to pudełko i ukrys sobie otworzyłem i zacząłem przeglądać content. Nie? Yy, czy content, no zawartość boxa. Yy, I tak patrzyłem, patrzyłem i są karty postaci. O Jezu, karty postaci mają... Swój tryb normalny i zainspirowany. I żeby zainspirować postać, musisz coś zrobić. Hmm, gdzie widziałem taką mechanikę. <śmiech> nie mówię tutaj, że oczywiście ta gra jest Shadespider czy jakimś najlepiej, znaczy, ale. dasz rękę, uciąć, że w Questie nie było inspiracji. Nie wiem, bo mówię, w Questę nie grałem. Natomiast jeśli dla mnie, osoby, która nie gra w Questę, no jest to ewidentnie element z. z Warhammer Underworlds. Tak, już tak reasumując. No ogólnie bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Jest Taka ogromna ilość tutaj modeli, że to, to chyba jest 40 coś modeli w pudełku, nie dobrze pamiętam. 44 no, figurki, które wcześniej nigdzie nie były wrzucone. I co na, i najlepszą rzecz, jaką zrobili, najlepszą moim zdaniem, która może zachęcić do kupna tego boksa, nawet może nie samemu, ale z paroma znajomymi, jeśli chcą mieć niektóre z tych band. To jest to, że każda z tych figurek ma swoje zasady do Kiltima i możecie sobie złożyć ich jako bandę. I ma już też do czterdziestki, o ile się nie mylę, bo wyszło. Chyba najpierw do czterdziestki. Tak, wyszło. Znaczy do 40 chyba są zasady w ogóle w pudełku. A do Kiltima wyszły na Warhammer Community jako PDF. Ale też yy, nie wszystkie chyba są wyjątki, wszystkim. wiesz co? Wydaje mi się, że broni. te dronki mhm. i chyba te Urgule nie mają Ale urgule, urgule powinny mieć zasady do Warhammera, bo to jest jednostka do Dark Darrow. Dobrze, w każdym razie hmm? jak sobie przejdziemy przez modele, yy, to najpierw są Explorerzy, czyli to są te no... Protagoniści nasi. Player, player Characters, tak? Czyli te, którymi gramy. Yy, Janusz, Draik. Janusz Drajkowski, Drajkowski y -y, y -y, Jako Rogue Trader Czyli handlarz z giełdy y -y. No co, ma, ma tutaj taki Rapier, można powiedzieć Powersertzik Overser, taki stylizowany. I w ogóle bardzo charakterna figurka, bardzo fajnie to wygląda. Dużo bardziej mi się podoba niż ta której Traderka z, z tej poprzedniej gry, co wyszła. Killed him Rogue Trader. Tak, z tym kołnierzem. Całkiem, całkiem tak, nie spoko. Nie no. A, znaczy, u, u niej, wiesz co, u niej najbardziej biedne było to, że ona miała taką straszliwie statyczną pozę. Ten też niby stoi, ale jak, jak wiesz, emanuje jakimś czymś, tak? Mm. Bo ma taką no, szalacką trochę postawę. Tak. No. A tam, tamta stała tak, nie wiem, tak jakby Keep popknęła. Nawigator Espern, Espern Locarno. To jest on To jest ona. To już It's Gender. Właśnie. Dobrze. W każdym razie dla tego nawigatora muszą być specjalne drzwi na statku, bo inaczej nie przejdzie. Nie, już był taki już gdzieś się pojawił taki komiks, że wiesz, przechodziła przez drzwi e, normalnie i odbiła raz, drugi i w końcu stanęła bokiem, tak jak wiesz, taki Wsunęła się. Nie? Tak. Dobra, kolejny polski motyw Tadeusz, Tadeusz Oczyszczacz. Mm -hmm. Papież. Biskup. Na, na no. papież. On, on pracuje na oczyszczaniu tych szamp, nie? Tak. <laughs> Tadeusz Oczyszczacz. Ale tak, no jakiś księżulek. Stary, ja już w głowie mam dioramkę, gdzie możesz zrobić taki właśnie, jak w Watykanie, ten balkon, z którego papież przemawia. No, on i, I on stoi. Tylko mu tam maczugę obciąć, nie? Przemawia do bas, imperium, nie? No. No. Znaczy, no, na swoją rolę model jest ok, tak? Nie no, kurczę, wygląda super. Jest bardzo podobny do takiego starego modelu, jakiejś imiennej postaci, której nie pamiętam w tym momencie, ale w metalu jeszcze był ten model i też był właśnie w tej czapce papieskiej, też miał książkę z literą i Inkwizycji, którą trzymał. Możemy znaleźć potem offline i w, w zdjęcie. W każdym razie By, bardzo, bardzo podobny. taki w, w Nekromundzie no. chyba. Taki Możliwe, że to są. Tu. Dobrze, dalej. Pani Eldarka mm -hmm. w Pończoszkach. W Pończoszkach? Tak. To Ty są sta, Pończoszki. Rangerka jakby, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. No Ogólnie bardzo fajnie. A model, bardzo Shadow Guide, czyli ona jest przewodnikiem cieni. Ale to modele są tak delikatne, tak, no śliczne są ogólnie, ale są tak delikatne, że ja musiałam, że to się połami wszystko po prostu. Znaczy cała linia też ja jest taka zwiewna. Szkielety z Shadespire czy tam Underworld czy się aż tak nie łamią, bo są z tego plastiku. On no jest trochę elastyczny. Tak? Także troszkę można go związać zanim się urwie. Mój ulubiony model z tego, z tego wszystkiego, jeden z dwóch, e, krót. Da, dach jak grek. Tak. Bardzo mi się podoba ten krócik. No taki no. no Bard taki. Bardziej chyba ucywilizowany niż te króty, takie typowe od tałów. Tak, no, tak, bardziej tak. ubrany chyba. No tak, bo ma pancerz jakiś w ogóle. Saszetki, sakiewki, różne rzeczy. A strzelu taki, nie pamiętam, jak nazywałem się rifle, ale typowo ma po prostu dla krótów Tak jak Mohikanie używali, że po prostu tłukli kolbami, mieli te kolby specjalnie zrobione. No i on ma dwa takie haki, właśnie na kolbie i na rufie. No i Ur 025, imperialny. Bardzo fajny dodatek do flafu. czyli Men of Iron, dawna maszyna, długo sprzed Imperium, czyli no, przeciwnik ludzkości z czasów mm -hmm. mrocznej ery technologii, kiedy ludzkość walczyła ze sztuczną inteligencją i on najwyraźniej przetrwał i teraz się podaje za serwitora, servitor, znaczy serwitora, robota mechanikum, tak? Mm -hmm. no. A ob obeśnięte jest to w mechanikum tak, że po prostu nie ma sztucznej inteligencji, tylko się ludzki mózg czasami z kawałkiem rdzenia kręgowego wpina do maszyny albo się hoduje po prostu mózgi sztuczne, i takie data karty się jakby wkłada z jakimiś listami poleceń, na przykład pilnuj drzwi. I taka, taki robot pilnuje drzwi, dopóki mu nie zmienisz programu. Na przykład <sum> idź kory, potroluj korytarz. To on będzie patrolował ten korytarz, póki mu nie zmienisz programu. I tak w kółko. I ten UR025 obchodzi to w ten sposób, że twierdzi, że ma ten komponent białkowy, mm. a jeżeli mm. ktoś chce zajrzeć, czy naprawdę ma, to oskarża o molestowanie. <sum> Ale lubię, lubię te designy, bo to wygląda trochę jak z filmów science fiction z lat 50. Fajny jest. no Właśnie bardzo fajny taki. Retro, jeszcze retro SF. No. Kolor, jeszcze pomalowany w kolor takiej lodówki z lat 50', w tam, której Indiana tam. Jones się chował przed atomówką. Nie? Tak, ta, samochody też mieli. Tak... Ale no, sądzę, no. że jakby go pomalowali w bardziej militarystyczne, to militarystyczne kolory, taka jakaś zielenioliwkowa, to by wyglądał idealnie jak z Fallouta na przykład. Nie? No tak, ta, bo tam też jest takie ta. re retro sci-fi. No w sumie jedyna czterdziestkowa rzecz tutaj to jest ta mini, taki... mini Aquila tak na placie. Tak naprawdę nic już nie wskazuje, że to jest 40. Dobrze. Religijna pani Worne zrekrutowana przez biskupa Tadeusza. A no, e, fajny metocognie z piłą z tak, czy jak się tak, tak, tak. E to się nazywa. to się nazywa? Ona wygląda jak znak Romundy. Po prostu to wygląda jak model z e, No bo jest tam ta cała frakcja rynem turystów, tak? I mm -hmm. oni właśnie wyglądali jak, jak ten koleś, jak Tadeusz Puryfajer. Właśnie nie jestem pewien, czy on nie jest. Mm, też gdzieś tu nie jest wspomniane. Nie, jak, wysłannik jak eklezjarchi. Um, ale pewnie trzeba by zobaczyć we Flafie, czy jest coś napisane o tym, że on jest też z turystów, bo oni właśnie taki mieli klimat, bardzo kościelny. No i to, to by grał. No i Rainy Raus. Mary Pipi Rainy Raus, dwa ratlingi, bliźniaki ratlingowe. Jeden ze strzelbą, drugi z harpunem, tak? Coś, coś osobnego zrobionego. Drugi czytał za dużo Batmana. <laughs> No dobra, ogólnie co jest najfajniejszego moim zdaniem w tej grze to jest to, że ta gra ma tryb single player, więc można sobie spokojnie samemu zagrać, wyciągając specjalną tam jakąś narada w GW, co zrobimy dla no-lifeów. Zróbmy questa, ale takiego, żeby samemu można było. <laughs> I wiesz co, bo czytałem, czy nie czytałem, yy, oglądałem gdzieś jakieś właśnie rozgrywki, jak ludzie yy, grają, przygotowują się. Mówią, że to nie jest gra, którą możesz sobie usiąść i zagrać. Znaczy, to no możesz, ale to nie ma tego pełnego wrażenia, nie masz, jak zagrasz sobie jedną sesję. To trzeba zagrać kilka, trzy, cztery sesje, żeby wyciągnąć, żeby, wiesz, te postacie tam się rozwinęły, coś przynajmniej zaczęło z nimi dziać. Natomiast samo możesz sobie spokojnie to ogarnąć, ponieważ masz... Yy, Trochę jak w Space Hulku, punkty, z których wychodzą przeciwnicy. Przeciwnicy zawsze idą na pałę na Ciebie, więc po prostu musisz teraz stawiać wiesz, przeciwnością osu, Ale trochę jednak rzecz mnie, nie wiem, czy aż zmienił organik, tak szybko już ogarniał tą grę i tak szybko to robił, ale wyglądało to na bardzo prymitywne zasady, na przykład, że wiesz, on muszę ich trafić. 4+, 4+, 4+, muszę... Oni mnie trafiają. 6+, 6+, niech już tak zbyt, zbyt łatwo i zbyt prosto to wychodziło. Albo on o tyle szczęścia, nie? Nie wiem. W każdym razie, sam fakt, że można grać samą jest super, bo możesz po prostu się przetestować zasady i nie udając kogoś innego, tylko faktycznie grając. Czemu nie? Jeśli można, to. No czemu? to omówmy jeszcze modele wrogie, mhm. czyli NPC-ów. I na sam początek pierwszy chaosowy release piechoty od 2012 roku i Dark Vengeance. I to jakie release? można zrobić to model? No, półtora modelu. To już mówiliśmy w poprzednim odcinku, chyba tak. <grym> Mamy fajnego Lordzika w Power Armor z młotem i plazma pistolem No i mamy dwóch zwyklaków piechociarzy, gdzie tak naprawdę to jest jeden zwyklak piechociarz w sztuk 2 mhm. z różnymi helmami. Ale on jest dokładnie taki sam? Tak, dokładnie. No. Nogi też są tak samo ustawione? Tak. Tylko, że pomalowane jest trochę. dziurę na szmacie ma w tym samym miejscu. No faktycznie ty. A różnica jest tylko taka, że jeden ma złotą czaszkę, a drugi ma srebrną czaszkę. Na kolanie. Tak. Yy, także no. Ej, ale podstawki mają inne, o co ci chodzi? Yy, A przepraszam, mój błąd. Yy, w każdym razie fajnie. Yy, no, ale trochę yy, Fajnie, że Black Legion a nie jest nowy jakichś Crimson Slaughter czy tam, tak. tam. No i do Black Legion wychodzi jeszcze z Wigilusem Harkem, tak? To o czym będziemy później mówić, ale yy, mamy kolejny model do. do, do tak, do dojdziemy tej tej... do niego, bo z nim mam inną, grzejszych problemów. Grzejszy problem, dobrze, lećmy. Mamy... Nie mogę się doczekać za tym zbuntowanych sajkerów bardzo przypominające stare fordżowe modele Troszkę, też tak, się tak też na, na łańcuchu się unosił mm -hmm. no. a drugi był taki jakby mu głowę rozsadzał tak. Tak, tak, o ale, się... kac, ale kac <laughs> ale fajnie są te figurki twarze są zerowicie zrobione Kurczę, któryś przeciwnik Halka miał taki motyw że mu głowa tak puchła nie y... Mastermind Mastermind nie. może? no chyba tak nie wiem, nie wiem. Coś takiego. Jeszcze ten Green Lantern też miał takiego. A Akirze był taki motyw też. A to tak. ten, ten wiem, o którym mówisz, Sinestro miał taką głowę spuchniętą, nie? Dobrze mówię? Nie, nie, nie. Ale też miał taki wąsik. Dobra, nieważne. Dobrze, mamy dronki, yy... które są jakby <coughs> mieszkańcami. Tak, Black Fortress i są prawdopodobnie obca technologia Xenosów. Mamy Megavolt nie mówisz Negavolt. Negavolt kulpis. To Dark Mechanicum chyba pierwszy. Co, pamiętasz jak graliśmy kiedyś na Facebooku była taka gra Marvel Ultimate Alliance. Tak. I tam byli tacy przeciwnicy, którzy właśnie mieli dziwne kable i razili Cię prądem. I Aha. byli tacy bladzi z gołymi klatami. No, no. Bardzo mi się kojarzą z nimi. Proszę. A to chyba pierwszy do 40 przynajmniej release Dark Mechanicum. Bo my mieliśmy kilku bohaterów Dark Mechanicum do y, Horus Heresy. Ale Ci są chyba pierwsi tutaj. OK. Dalej idąc Urgule, to są takie dziwne stwory Dark Eldarów. Mm, ni to ork, ni to nietoperz. Tak, dziwne bardzo, nie? I co ma tam, z pięciu oczu? Dużo oczek, no. Mm -hmm. O nie, bestio ludzie chaosu. No, bardzo czy... fajnie wygląda. No i są podobni do bestio ludzi fantasiakowych, bo nie pamiętam jak wygląda. Tak, identycznie. Tak, takie tak ko kozły, to pistolety, barany, okay. minotały. I No tak. No, pier pierwszą, pierwszą wersję jakby Beastmenów mieliśmy w postaci tych, zangorów. Tak, na... no, Ale to tak. też mamy dwie pół figurki tak naprawdę. Dwie figurki. Tak, nóżki, tak. Tylko rączki się różnią i główki są też tak, zamienione. Tak, tak. Znaczy, rączki zauważ, że też masz dwie pary takich tak, samych. Tak, tak, tak, tak. dokładnie. Tylko są na innych nóżkach poukładane. No. Znaczy Urgule pewnie też, tak? Urgule no, Ur to są... w ogóle są. No. Dobrze. I y... figurki, które podobają mi się, muszę przyznać szczerze, czyli... <laughs> Figurka podobała mi się. Gwardziści, zdrajcy. Ale tu też, to też jest powielanie schematu. Tak, no. tak. to jest, to jest jak siedmiu Dark Vengeance. W... Siedmiu kolesi na górze jest, to są ci sami kolesi co na dole. Tak. na Dwa razy po siedem, czyli czternastu. Tak? Mhm. To jest jak w Dark Vengeance. W Dark Vengeance też tak miałeś, że miałeś X. Tak, trzeba było kolor są. swapy robić, żeby się różnić. Ta. Trochę, tak. A, znaczy w łatwy sposób im można było tam, to, przekonwertować którą <śmiech> trzymali. <śmiech> to taki mi minimum konwersji, które można było zrobić. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o modele jest Blackstone Fortress. Możliwe, że tych chaosników sobie kiedyś sprawię do Army House, u. kiedyś? Za ileś lat? No czemu nie? Kupić taki... wiesz, teraz na, pewno na, na Allegro będą. Na tak. polskim i targowisku jest specjalny wątek. Ludzie kupują no, no. boksa i sprzedają na części wszystko. No, proszę. No, no, no. Ja właśnie myślałem nawet, żeby kupić sobie tego Kruta. Bo po prostu mi się podobał, bym sobie jako Krut... Nie pamiętam, się Sierżanta tak nazywałem. Księ... Sierżanta Krutów. Sierżanta zrobić, bo potrzebuję jednego dodatkowego, bo mam zwykłaka takiego. Natomiast, jak ktoś mi powiedział 50 zł za niego, to powiedziałbym, że już dudnie. Po popuś... Jedna ósma wartości pudełka, tak? A tak. jedna z 44 wow. figurek. No, no. toż wolałbym sobie kupić to pudełko, postawić je na półce i po prostu sobie wyciągać od czasu do czasu jakąś figurkę no, i sobie pomalować, to... nie? I zagraźnie pomalowany, jest, Dobra. Jeśli chodzi o książkę Imperium Nihilus, Vigilus Defiant, kupmy się na tym modelu, który wychodzi przy okazji tej książki i nazywa się... On... Cztery modele wychodzą. Najpierw do... na tym pierwszym. Harken World Claimer, czyli Harken... Zdobywca światów. Hmm. Światobiorca. <śmiech> Zdobywca światów. No weźmy, kurde Ale tu claim to nie jest zdobywać. To conquer to jest zdobywać. Ojej. On, on, on tylko twierdzi, że ten świat jest jego, ale fizycznie go nie zdobył. A, okej, dobrze. Uroiło mu się. Wyszło wczoraj wideo na Warhammer TV, że o, jestem Harken, mam chrypę, bo Harkam i za 80 dni ta planeta Wigilus będzie nasza. We are returned, czyli jesteśmy powróceni. No i fajny komentarz najwyżej lajkowany pod spodem. Jak za 80 dni nie dacie mi Abadona, to macie w wpierdol. Tak, ktoś tak zrobił? Ktoś tak napisał, tak. Ale to no. musi być Abadon. Powiem Ci kilka powodów dla. Znaczy, to, ja, ja, kilka ja... powodów, dlaczego to musi być, musi być Abadon. Po pierwsze, w całej książce kampanii na początku, nie przeczytałem całego flafu, ale już, już dosyć gruby kawałek. Gdzieś chaos, wiesz, orbituje gdzieś tam cały czas są znaki, że chaos przychodzi no jest model, tak? Nie, cały czas Cały Choros już leci, już leci do tery. E cały czas, jak masz, jak masz w książce wspomnianego Harkona, e to jest Herald of the Apocalypse, czyli, jak nazwać Her herald Herald. Po prostu, po po prostu no, Herald Apoka Apokalipsy i Proclamator of Abaddon's Reign, tak? czyli piewca rządów A A Abadona. Piewca jakoś tak. Więc jest już tutaj wspomniany Abadon, więc e moim zdaniem, teraz nie wprowadzając Abadona, po takich zapowiedzi, po takich, wiesz, smaczka gdzieś tam rzucając, no byłoby to głupio po prostu. Czy mogę kontrargument? Dobra. Czytałeś Gathering Storm i ile razy tam był no, abaddon? Tak tak, tak, tak, tak, tak, Ale to jest teraz ten czas, bo zobacz, że wydają, Mar -no, wydali Marnousa, No ja wiem, wydali już dwóch, dwóch utrałi sol. Czekaj, jak, jak to było, że, że ta oryginalna oryginalna ta. Figurka? Nie, oryginalna definicja słowa lieutenant to jest jakby second in command. Tak, więc technicznie rzecz biorąc, Luke Mardeus... Mardeus... Kalgar jest, jest i... Tak. W Stanach bardzo fajnie go nazywałem, bo nazywałem go Primeus. No, Primeus. Primearneus. Primearneus tak. Prim nie? Tak. Bardzo fajnie to jest. No. no, ale tak, moim zdaniem dosyć mocno hype zbudowali, wiedzą, że ludzie chcą Abadona. I po tym obrazku, który był stary Kalgar siedzący na tronie, Abadon. Nowy Calgar Power, nowszy Kalgar tak, Power tak. może? Stara Badon. Ten najnowszy w terminatorce? Stara Badon. Ten najnowszy? znana stara Badon. Więc to teraz musi być. Ja stawiam, słuchajcie, stawiam e, duży placek dla nas wszystkich, że to będzie abandons w, w marcu. Okej. Okay. W marcu jemy ten... co z igiełką. Jak... Z ja, Słuchajcie, na pewno fajnie by było, jeżeli to rzeczywiście za 80 dni byśmy mieli jakiś chaosowy release, w sensie nawet takim. Y typu no tak jak, jak wychodziły braf, te, coś te, te boksy jak wychodziły ostatnio Zelda Albo takie teraz boję się, boję z Eldarami, nie? Tylko boję się, że to będzie na zasadzie, że właśnie rzucą jeden model typu Abaddon. No, nie? I, I wiesz, spakują Ci wypraski do Helbruta, spakują Ci wypraski do Raptorów, czy Talonów, i wiesz, rzucą Ci tak naprawdę jeden jakiś model HQ, nie? Albo jeden unit i to będzie Jest wszystko. Jest duże A zaraz tak. wypuszczą samego standalone za 200 zł. Pewnie tak. Jest duża szansa, że tak będzie. Zobacz co, teraz jest z tym boksiem Rath Coś tam. Nie mm -hmm. pamiętam, co się nazywa ten boks. O, tam jest Eldarze, więcej nowości starych. Eldarze tam kontra... Więcej... Nie, Eldarze. To jest Slamerz kontra... Będziemy, kol... będziemy A, mówić o tym. O tym. Będziemy No Ale to skończmy. Tak. Dobra, ale słuchajcie, jeszcze tylko o tym modelu Harkana. Mm. Maka z mm. Outer Circle. Ten model jest pochylony do przodu, bo leci tak, do ataku. Tam tym mm. swoim oszczepem chaosu. No i ma ten plecak raptorowy z... Czaszkami, mhm. spajkami, dodatkami. Jest schylony do przodu. Wyobraźcie sobie, że on teraz wylądował i stanął. No. Na, na prostych nogach. I ma tyle tego szajsu na tym plecaku, że to go przeważy i poleci na plecy jak ma on, on, on jest tak samo szeroki, on jest tak samo szeroki, jak jest wysoki, jak policzymy te wszystkie kolce i tak dalej. Rozumiesz? No. Że w tą stronę Ale jest wy nie taki wiecie, on ten. ma takie specjalne silniczki, które popychają, bo to cały czas delikatnie do góry i on właściwie rekompensuje. Nie, ogólnie, słuchajcie, jakbym miał ten model, to, to dużo nożyk, nożyk, i tak. Cały szaj z plecaka obciąć. Ten, ten strumień czaszek, który tutaj ma, skróciłbym do, nie wiem, dwóch, może max trzech czaszek. Tak, bardzo dużo tam jest. Tak? Spiłowałbym niektóre detale, ale ja jestem minimalistem, jeżeli chodzi. Ja wiem, że chaos to mają być te mutacje, te dziwne wszystkie bardzo ale to mutacja, nie ozdoby. Także część bym usunął na pewno i głowę bym mu wymienił, głowa mi się nie podoba. Dałbym jakąś, nie wiem, tą nightlordową z tymi zębami czy coś. Głowa jest taka sobie. Ale ogólnie model, jako model, po prostu, wygląda fajnie dynamicznie. Znaczy fajną poza podoba mi się poza. Nie ma sensu ten model, ale tak sama jak pozycja Kalgara. Juny Bravo, tańczę na terenie To jest? No dobra, przejdźmy do Barnosa i jego Victrix gdzie mamy copy-paste'a jednego modelu. Prawie, prawie. Prawie. Prawie, prawie prawie tu jest już więcej różnic niż na przykład yy, ja, przy ten... z Black and Fortress, bo jest inny kąt trzymania miecza, inny kąt trzymania tarczy, paski e, są e, paski, te cingulum, tak, inaczej się układają troszeczkę kolana mają zawinięte tak także A nie, tak samo mam, no jest, są bardzo podobnie, ale są jednak troszkę bardziej różni e, i tak sam Marneus mi się podoba Szkoda mi bardzo, że już dewalidują jego model terminatorowy, bo on się moim zdaniem bardzo dobrze trzymał i dobrze wyglądał z Primarisami i z Gulimanem i tak dalej. No ale trudno. No, e no Fajny motyw jest taki, znaczy tak, już abstrahując od tego, że robi się precedens, że można upgrade'ować postaci do Primarisów, no. tak? E to jeszcze zauważcie, że zbroja cała jest, e no nówka sztuka, tak? Gładka, bez niczego. Ale gautlety Ultramaru, czyli mhm. te rękawice... Są dosyć wyszczerbione. Aha, to Czyli jest, to, jest, ale to, jest, to jest, paint job, czy to jest na modelu? Nie paint, paint, job, paint, job. paint job, Ale na coś takiego musimy pozwolić. Musieli, to, to, to, nie to moim zdaniem. Znaczy jest ma, to, ma to sens flafowy. No. Bo to są gauntlety, których to, używał jeszcze Guliman jak był jeszcze to raz, żywy. dwa, że jeśli mówisz, myślimy o takim realizmie science fiction, no on nawala tymi, tak. tymi, ale z drugiej strony wraca do bazy, w cudzysłowie i naprawiają, i mu wiesz, polerują mu to, nie? Tak, więc tak. tak samo to powinno być odpicowane jak cała zbroja taka różnica moim zdaniem nie jest przypadkowa nie jest przypadkowa i właśnie tak to, to co mówisz, to nie są no, żeby nowe może się pokazać, że to jest stara, stary element, to jest relikwia tak? tak, tak, tak ja bym chciał tutaj zaznaczyć jedną, jeden absurd, który żeśmy sobie tutaj przed, przed rozpoczęciem nagrywania, żeśmy sobie odkryli, czy chłopakom tu przeczytałem fragment, który mówi, dlaczego mamy Marneusa Kalgara w Primarisie. Jest właśnie na stronie Wiglusie, jak robiłem przegląd Wiglusa, tam o tym wspomniałem, nie czytałem, nie mówiłem nic o tym więcej. Na stronie 77 mamy Rubikon Primaris. To jest samo w sobie bardzo fajnym odwołaniem, bo jak Cezar przeszedł Rubikon, tak? mm. to jest granica, gdzie jak jest z legionami, no nie można było wprowadzać wojsk. Pobratu. Tak, nie można było wprowadzać wojsk, bo to był teren Rzymu i na teren Rzymu legiony nie miały występu. A mm. Cezar wstąpił, żeby dokonać zamachu stanu i zmienić ustrój na dyktatorski. Co ja tak. tylko, że Cezar, jeszcze właśnie ta cała, całe to, że ultramaniści są, czerpią no bardzo z, z, Rzymu, tak. z Rzymu i tak dalej. Ale tak, jak więc mówi, to jest punkt, że jak przejdziesz, to już nie wrócisz. Tak, tak. no i tutaj dowiadujemy się, że. Wiktor um... Jordew. Coś się stylu, tak. Tutaj dowiadujemy się z elementu takiego lorowego, że władcy Ultramarinsów zastanawiali się, jak tutaj zachęcić wszystkich, tak jak mówiłem, zresztą tam ortodoksyjnych masterów i tak dalej, którzy nie chcieli za bardzo Primarisów i walczyć ramię w ramię z Primarisami, jak ich zachęcić do tego, że przekonać do tego, że ta ich wizja Robuta Gulimana i tak dalej, to co Belisarius zrobił ze Space Marinami, że to jednak musi wejść w życie. No i Marneus Skalgar zgłosił tutaj na Ochotnika, przeszedł ten cały proces. Rozcięli go od stóp do głów. Tam, tam, tak, tak, no. tak, tak. Jest napisane właśnie, że no, łoska nie, ma, nie, nie, po... nie ma mechanicznych nóg. Łos... No właśnie to jest motyw, że tam już powinno być bardzo mało człowieka, mniej więcej tak jak w Darth Vaderze. Potem, znaczy, tam powinien nie. być kadłubek, z tego tak, sobie pamiętam. Tak, kadłubek z głową, no. Dokładnie. Nie, tutaj nie Też się śmiałem z tego zdania. He was cleft from, tam, nie pamiętam jak idzie ten idiota. To heal kończy to, się, że do, do stóp. Crown tak. to heal, crown to nie Czyli od, od, od czubka głowy do pięt. No nie. tak, ale to jest figure of speech. Tak, tak, tak. A tak. Może się okaże, że wcale nie, nie trzymał jakiejś bramy dwa dni przed orkami własnoręcznie, tylko wiesz Ściemniał. Tak. W, w każdym razie. Walił w chuja, poszedł do kibla na ten czas. W każdym razie, słuchajcie, dowiadujemy się, że Mardon Skagard tak naprawdę w tym procesie umarł i został przywrócony do życia. W tym samym zdaniu. W tym samym zdaniu. Nawet nie jaka, picie, w tym samym no zdaniu. Też. W Gattering Stormie przynajmniej te dwie strony poczekali, zanim Gullimana ożywili. <laughs> No ale tutaj jest, wiesz, jedna strona. No, no to dobrze, no okej, słuchajcie. Wiadomo, wiadomo, że stwierdzili, pierwsza decyzja była taka, że wydajemy nowy model Cargara w wersji Primaris, a potem dopiero było dorobienie do tego. Można było to zrobić lepiej. GW ustawił poprzeczkę dosyć niska, jeśli chodzi o flas ostatnio, to nie jest złe. Znaczy, dwie rzeczy powiem o tym modelu. Fajnie by wyglądał jakby mu dali, wiem dlaczego mu dali tą postawę, no bo wiadomo odwołanie do, do, do, do klasycznego modelu Ale fajnie by wyglądał jakby miał jednak postawę bliższą tej terminatorowej, bo tamten miał taką badazową, ideę na wpierdolić, a tutaj jest tańczy na tyranidzie I druga rzecz fajna że dali opcję w, w hełmie. I ciekawi mnie, czy na przykład do innych bohaterów, jak się będą pojawiać, bo na pewno tak, Dante będzie w wersji primaristowej. No, Sunday, Robust też miał, nie? Yy, Grimnar też miał. Grimnar będzie miał, ale z drugiej strony chyba ten yy, Harken, czy jak on tam ma, on nie ma opcji nie ma. w so, W chaosie to jest chaos, tak? Ale no. chciałem tylko zauważyć, że yy, fine a wcześniej metalowy model Katus Sikariusa mm -hmm. też ma opcję hełm i goła głowa. No, Wiesz, bo mhm. jak ktoś zbiera całą armię, na przykład są ludzie, którzy nie lubią malować twarzy i malują mu hełmy, no to teraz jakby dostał na głównym modelu, dostałby twarz, no to oh, ktoś mu no. musi pomalować twarz albo ją z ma być centerpiece, nie? A tu masz po prostu za rąbiście maluje hełmy, nie maluje dobrze twarzy, więc dam mu hełm. Mhm. To jest to mhm. bardzo fajnie, że trzymałem ten taki Inna standard. Inna sprawa jest taka, że niektórzy ludzie, no daj im hełmy, bo jak to nie, mają się napierdzielać w tych zgodnimi No w z ogóle dla mnie to nie ma sensu, że idzie na, na wojnę i zdejmuje hełm. No po prostu tu jestem opancerzony żono stóp do głów, ja mam mam autosensy, auto z którymi tam wiesz, namierzają cele i tak dalej, nie? Tak, tak działa, hełm seryjnie. A czy no tak, tak. Ja bym że goła twarz, bo namierza i robił niki, nie, Całkiem spoko ma ten hełm. W tak stosunku do. do... Jak jest ten primarisowy taki kapitan, co trzyma, trzyma tak, w, w jakby opachwinę opiera bolter. Y -y -y. I tam on ma tyle tego szajsu na tym hełmie, jest wiesz, pióro, pusz, oko, coś tak dalej. Tutaj chodzi fajnie, że zrobili mu oko i laury, i to jest koniec. Koniec, że go nie przeładowali detalami. Plecek mi się bardzo podoba. W ogóle te magazynki okrągłe takie z pepeszy. Mm. <grafię> Fajnie wygląda. No to sens, wszystko. No, dobra. no i Honor Guardi, tylko jeszcze dodam, że Ach, też mi się podobają, się... i zamierzam tą trujeczkę, czyli Kalgara i Honor Guardów. No nie dodać jest, nie kiedyś. jest to drogie, nie? nie jest to drogie, bo cały ten eee... z wszystkimi kiedyś. trzema kosztuje 165 zł, a 130 chyba u Kryspina kosztuje. Tak coś Dobrze, Chapter April 2018. Yy, można robić orkowe pojazdy w trzech rodzajach i wracają formacje. Przechodząc dalej, no, pan jest z różnych Co jeszcze pan zmian jest płatne no. faku. Jak lubicie płacić za to. Mówiąc o płatnych podręcznikach i jak Diewo lubi wycyskiwać swoich fanów, mamy podręcznik Necromundy, który był tylko dostępny w głównym boksie. Tam był dostępny w softcoverze, czyli w tej miękkiej oprawie. Dostawaliście go razem z modelami, z terenami i z masą innych rzeczy. Później wyszedł Gangwar 1, jeden gang, misje, tereny, w trochę flaw. Gangwor 2, gangwor 3, gangwor 4. A później nagle Games Walker stwierdziło, że o, wychodzi teraz Clan de Lac, To tak damy Wam nowy podręcznik, którym wrzucimy wszystko to, co wyszło do tej pory. Z nowym klanem Delak i nie wydamy klanu Delac nigdzie indziej. Mm -hmm. Więc jak ludzie się dowiedzieli, że to ma, że to ma tak wyjść, to pewnie był na szybko robiony doprint, i właśnie w, Black w tym numerze wyszedł nam też książeczka z klanem Delak w formie ośmiostronicowego małego dexu, żeby ludzie, którzy nie mają, nie chcą kupować z tego 185 książek, które już mają, żeby po prostu mogli mieć te zasady. No, po prostu powiem wam szczerze, że jak ja to zobaczyłem, to miałem ochotę i najlepsze jest to, że nawet tutaj jeśli ktoś kupi to za 175 zł a nie ma podręcznika z, z podstawki i wszystkich czterech gangorów, to i tak nie będzie miał tego wszystkiego co ja mam w tych książkach więc hmm. gdzie tu jest sens w ogóle, gdzie jest sens w tym, w tym są rzeczy, których ja nie mam w swoich pięciu książkach, a mając pięć książek nie mam rzeczy, które po prostu Ach. tak, no i właśnie mamy i kolejną musisz książkę pokaż. i kolejną książkę musisz sobie kupić, bo przecież tutaj są cztery gangi Wansarzy, Goliaci, czy znaczy już, już mamy wszystkie te klasyczne gangi? Czy tak. jeszcze brakuje? Nie, czy jeszcze brakuje redempturystów i brakuje jeszcze jednego. Arbites, no, Arbites jeszcze brakuje. Czyli akurat tego co mówiłem, że jeżeli bym miał wejść tak, mundę, to. Nie. Spokojnie to wyjdzie w Gęgłoze 7-8 i później wyjdzie znowu podręcznik. No dobra, delac Gang. Gang wampirów, a rozmawialiśmy o Vampire Masker i całym zębogułym. W się emów. Oni, Wy, oni wyglądają jak y, y, te szwarc charaktery z takiego filmu science fiction Dark City. Dark City. Oni wyglądają jak Pinhead, zanim stał się Pinheadem. Trochę, <laughs> trochę tak, no. Też. Ale ten, całkiem, za całkiem niezłych kultystów też by mogli robić, uważam. No. Do chaosu. Jakby, im taki, jakby ich trochę podpicować, jakąś miarę 90, 90 zł za 10 to droga. Ale, ale wiesz, jak, jeżeli robisz na przykład armię typowo Lost and the Damned, to... No, tak. Mówisz, że 90 zł za 10 by chociaż że to jest droga, a 10 primarysów kosztuje dwa razy 90 zł. Więc... No ale punktowo kosztują dużo więcej, nie? No, tak. Więc dużą część armii nie a Ci nie. Jeszcze znaczy, przynajmniej jako kultyści. W sensie. No ogólnie fajne modele. Bardzo, bardzo mi się podobają te płaszcze i Podoba mi się to, że malowanie byłoby ich dosyć proste. No bo, płaszcze, takie rzeczy to się, nawet drabremszem, można fajny efekt osiągnąć, nie przejmując się za bardzo. No i mamy. Ale chyba już mówiliśmy o nurglowej drużynie do Blood Bowl. W możliwe, coś tu Znaczy, to są Undead. To A nie to są, są... Undeady? Yy, tak, to są mumie i tak dalej, nie? Aha. Więc. Y... Zmyliło mnie to takie bladozielone malowanie. Tak trochę, tak, trochę tak. Bo zabierki no, ten... zobaczyłeś, bo to... Tak, ten, fajnie, fajnie ten z, z postawą na Frankensteina idzie. <śmiech> Rączki do przodu, dewę i tą piłkę. To w ogóle z dwóch takich jest. Ale w ogólnie bardzo mi się podoba w Blood Bowlu to, że oni cały czas miesiąc, miesiąc wypuszczają jakąś bandę. Ta, aż, aż, aż dziwne, że mnie nie, no, nie znudziło. Nie jest jakieś tam wierne grono graczy, tak? Jest, bardzo dużo graczy. W Stanach jest bardzo dużo graczy. Tam jest cały czas liga Naf Naf to jest book właśnie Blood Bowla. Fajnie, że wydają za każdym razem, już teraz jest, to jest standard, że wychodzi ich zespół, wychodzi ich boisko, wychodzą ich dugouty, wychodzą ich kostki, wychodzą ich tam różne rzeczy, karty jakieś czy coś, więc od razu możecie sobie kupić cały pak, więc tylko, że 100, 140, 260, 335, 370 złotych co miesiąc, jakbyście chcieli. Trochę dużo, nie? No ale jak powiedzmy grasz sobie tylko jedną drużyną i chcesz mieć wszystkie dodatki do nich, to to jest jednorazowy taki dodatek. No, fajnie, nie? żeby dodawali cały czas taki e, spike magazyn i tutaj wyszedł akurat... E, al, u nas to chyba nie jest jakoś popularne, to słowo almanach, czyli taki rocznik po prostu. Ale są też takie sportowe, to piłka na żadenach. Tak, ale, ale to w Stanach, nie w Polsce. W Polsce. Polsce. Tak? tak? No przecież cała fabuła powrotu do przyszłości jest z tym z almanachem sportowym. To no, ale nie w Polsce. To, co, w Polsce sobie, tak, sobie tak, tak, hajs tak, Ale robi. nie, no też masz takie roczniki, już nie, nie wiem, czy to się roczniki nazywa, ale są na przykład, jak chcesz Właśnie magazyn Piłka Nożna, wydaje mi się, robi Aha. coś takiego corocznego, takie zestawienie, że tam ten tyle goli strzelił, tutaj okay. dla, już na tyle punktów zabyła okay. i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Zresztą dobra. nawet jak nie, to masz stronę 90minut.pl, która wygląda jak z poprzedniej epoki, tak? ale ma więcej informacji niż chyba Wikipedia, stary, jeśli chodzi o futbol, nie? O kurde. Polecam. Nie, piłka mnie w ogóle nie ma. No ale leźmy dalej, bo, bo ja mnie z Titanicus i to co dochodzi. Za 500 złotych możesz sobie dokupić 4 modele. Może kupić sobie Warlorda, I Liberty Titana i, yy, i dwa Warhoundy. No jak to... Yy, o... ha, ha, ha. Kupiłem cztery Tytany i wydałem tylko 500 zł. <śmum> <śmum> I to nie od Plastikowe łzy. Żwiczne <śmum> łzy. W sensie, Jedna rzecz, która... Inaczej, najfajniejszy komentarz, jaki zawsze słyszę odnośnie Adeptus Titan Titanicus to jest ta najlepsza gra, w którą nigdy nie zagrasz. Dlaczego najlepsza? Argument taki wy, wy, wy, Wyciągnął Rob Bear z, ze Spiky Beats Na którymś tam z podcastów Long War Że z, zwróćcie uwagę, ta gra wyszła pół roku temu Jeszcze nie ma do niej faka A dużo ludzi w nią gra w Stanach Bo tu mówimy o Stanach i, czy, i, tam o, i, i o Anglii Nie o Europie Jeszcze nie ma faka, dlaczego nie ma faka? No, albo scena jest tak mała, że nikt w ogóle nie, nie zwraca się z problemami Albo są zasady tak dobrze napisane Że nie ma potrzeby tak? no, A bo fi... ludzie wychodzą z założenia. że no tyle kasy wyjebałem, to już nie będę narzekał. Głupio bym narzekać. No, no stary, jakbym wywalił tyle kasy, to dopiero bym narzekał. Absolutnie. Dokładnie, Też, ale to jest nasze tak polskie dobrze. podejście. No i tutaj na stronie 22. No słuchajcie, mamy rzecz, która po prostu nie kuła w oczy. Teraz panowie musicie przyjrzeć na obrazki. Ja wam zrobię zbliżenie tego dla słuchaczy. Zwróćcie uwagę na jego kolana i na transfery, które są wrzucone na te kolana. Zalekomanie kalkomanie. To transfery, kalkomanie. To jest inny Transfer sposób. to nie jest polskie słowo. To jest angielskie słowo. Transfery. Zwróćcie sobie uwagę na obrazek numer 1, jak ładnie pomalowane jest złoto, szczególnie w kontraście z czarnym. Zwróćcie sobie uwagę na obrazek numer 3, jak ładnie jest pomalowane złoto w kontraście z czarnymi płomieniami. I zwróćcie sobie uwagę, jak fajnie niedomalowana jest usłona helmu nad głową tego, najtem obrazku numer 4. To jest model, który kosztuje 325 zł. Te obrazki powinny mnie zachęcić do tego, abym sikał z radości i z oczekiwania, aż ten model pojawi się u kryspina Ale na A widzicie, że jest za cienko farba nałożona i prześwituje, tak, prześwituje cienny, cienny, tak? czarny. Złotym, bo wychodzili za linię. Normalnie najbardziej podstawowy problem, jaki masz z malowaniem. Jeśli mówię o tym, że nie są złoszowane w ogóle te, na no, ten złoty, nie jest nic z nim zrobione, to jeszcze kalkomanie na kolanach są sfotoshopowane, stary. Jak się przyjrzysz wychodzą w niemożliwych kątach, po prostu są płaskie, a kolano to nie jest płaskie. One są po prostu zupełnie płaskie. Jest normalnie nie ma zakrzywienia żadnej najgłodniej... eee, Po jednej rzeczy bardzo dobrze widać, że ta kalkomania tutaj wchodzi na, to, na tego trima złomego, tak, tak, I wchodzi w prostą kącie. I koncie. nawet nie zmienia kąta. No. Są sfotoshopowane kalkomanie. No i jeszcze dodatkowy smaczek na sam koniec. cream o, of the cream. Starzyści. Zwróć uwagę na jego z palce u nogi i sam podstawek. Palce są niedomalowane, są po prostu pociągnięte brązem, no. a podstawek jest zwykły, czarny podstawek, tak. na którym model pewnie tylko stoi. No słuchajcie, wybaczcie mi, że... Co? No to jest krzywo piaseczek zrobiony, ale... No jest... piaseczek może być od brzegu zrobiony różnie, to zależy jak to robi. Ale i najgorsze jest w tym wszystkim to, jak tam rozmawiałem ze znajomymi, przewracamy teraz stronę na 24 i mamy Gandalfa The White, który jest pomalowany na poziomie heavy metal po prostu. Jak? W jaki sposób się to dzieje? Pędzelkiem. W jaki sposób się to dzieje? <śmiech> <śmiech> że model, który jest ogromnym modelem, który powinien mi zachęcić, powinien umierać, żeby go kupić i mógł powiedzieć Jezus Maria, chciałbym ten model tak pomalować jak na tym obrazku. Ja bym się że... dotykał przy tym. Tak. To jest po prostu tak pomalowane obrzydliwie, że ja nie mogę na to patrzeć. A tu model, który no, mnie osobiście nie ra, ale powiedzmy, że wygląda zarobiście. Jest pomalowane na takim standardzie, że w ogóle, w ogóle wszystkie modele akurat na tej stronie yy, z Lotra są rewelacyjne. Hobbita, przepraszam. Są pomalowane nie. na rewelację. A nie, tu jest. Lord go, tu jest... of the Rings. Przepraszam. Zasugerowałem się mm -hmm. obracać. Jak to się dzieje? Wytłumaczcie mi. Dlaczego, dlaczego oni puszczają takie coś? Dlaczego puszczają takiego babola? Magazynie... No może, może inaczej. Może brak FAQ wynika z tego, że... Ee... Jedyny support jaki ta gra będzie otrzymywać to po prostu modele, które zaprojektowali te 3 lata temu i muszą je wypuścić, a poza tym supportu nie będzie i te modele są rzucane, bo muszą być, żeby były w Wildwarfie, ale starzysta je maluje, tak? Znaczy no, stare, coś co mówiliśmy już od jakiegoś czasu, oni tak nas zasypują modelami, że się sami nie wyrabiają z tym, żeby je dobrze przygotować, no. no. Nawet dowiesz do materiału reklamowego, jakim, no bądź co, bądź jest whiteboard. Tak? Bo to, jest, za, to jest broszura reklamowa. Płacę za katalog. 30 zł Organ się... propagandowy partii GW. No, tak. <laughs> 30 zł co miesiąc wywalał na katalogi Ja bym chciał w tym katalogu, chociaż mieć inspirujące zdjęcia, do, do czegoś, coś do czegoś no, mogę e. dążyć. Nawet im się nie chciało trymów na, na ramiennikach tego wielkiego Warlock Titana złuszować po jednej stronie. Prawy ramiennik jest niezłuszowany, ale wy jest. To ten bez postaw dalej, tak żeby trochę w cieniu był. No po prostu, wybaczcie, ale jestem załamany. Bo ale tak, Gandalf powiem. biały z z Bibinem jest spoko, Król Rohan Ale staje, zobacz jak on jest pomalowany. Tam są ale ja wiem. Dwie, odcienie dwie odcienie szarości i beż i to wszystko jest tak zblendowane w ogóle. No. Zresztą dalej w Paint Splatter jest instrukcja. No, tak, tak, tak, tak, tak. Pojedynek Azoga z Torianą z tarczą też wpyte, bardzo, bardzo ładne. Bardzo fajnie, że oni się jeszcze wyjmują, i mają te podstawki, nie? Tak. No jak te? To jest jak, jak z, z Forge'a, tak. Mm -hmm. z Zresztą to też jest Forge, tak, bo to jest... to jest The Hobbit Motion Picture Trilogy Character Series. Mhm. Mm jeszcze tego Denetora i... i Rolasa. I Rolasa. I Rolasa jest jakaś taka głęboko kryptyczna postać tam z ileś tam lat wstecz, tak, to jest tam. Mm -hmm przodek denetora, o ile się nie mylę, też był stewardem gondoru. Mm -hmm. A denetor fajnie z tą kolczuką, taką dużą. No, leczmy dalej. Hobby supply. No. Tutaj mamy rzeczy, które są e, słabe, powiem szczerze. Bardzo słabe, bo to jest e, stojaczki, które nie łączą się razem. Jak tak teraz się im można przyjrzeć, nie łączą się. Można tylko je przyczepić na ścianie na przykład taśmą, dwustronną czy haczykami, bo widać, że jest opcja do przyczepienia haczyków. Specjalne stojaczki na narzędzia są też, ale jak patrzę, że dwa stojaczki z czteroma nóżkami kosztują 61 zł, a za 68 zł mogę mieć schobizone, na przykład stojaczek na. 70 farb? 70 coś farb, no to trochę i mogę go sam sobie złożyć i mogę go później rozłożyć, bo nie muszę używać kleju, żeby go zmontować. Taka trochę bida Games Workshop, no trochę. Bezcelowy produkt dla mnie. Fajnie to wygląda, ładnie to wygląda, natomiast jest takie, ty, tylko te farby mogę tu włożyć, że żadna, żadna farba pod kątem jej już nie utrzyma. Natomiast jest ta piłka fajna, która mi się, mi się, mi się bardzo podoba, ta piła do. Z wymienianymi tymi, tak. tak. Modelarskim naprawdę możesz kupić taniej, jak to nie ma to, to w, tak, że kupiłem teraz sobie, udało mi się na polskim targu kupić te nożyczki, te, te cąszki, bo one po prostu fajnie są zaprojektowane, one fajnie wyglądają. Fajnie wyglądają, po no. prostu. Czysto, to jest tak, jak to... kupiłem to yy, z tego samego powodu, dla którego kiedyś mu kupił maka. Mogę kupić to taniej w PC, ale w Maku fajnie to wyglądało po prostu. A w ogóle jak jesteśmy już przy takich dodatkach hobbystycznych, to Crispin mówi, że mu te nowe kubki no. yy, na wodę schodzą po prostu, wiesz, jak cię bułeczki. No mam, mam jeden problem z tymi kubkami. Ale Darazy... są duże! Są duże, są duże, naprawdę. ale one problem. One są stożkowe w górę no. dwa razy już mi się wyślizmy z ręki, bo one nie są z gumy. To jest suchy plastik, tak? tak też myślałem, że one będą z, takiego, z takiej twardej gumy. No, tak, czy coś takiego pokrytego chociażby. No. One są, to jest plastik i dwa razy już miałem wilgotną rękę, delikatnie psz, psz, psz, psz, no, to, wież, i mi zjechał kubek. wiesz, uderzył i rozlała się woda. Wychodzi nowy Battle Force, który się nazywa Imperial Fists. Imperial Fisting. I tu jest jaka ciekawostka, że macie sierżanta intercesorów z Power Fistem. I w, w chapter approved jest, jest coś... już... approved jest już data slate zaupdatowany, że intercesorzy, sierżanci mogą brać powerfista. Obstawiam, że rok, góra 2 i intercesorzy będą mogli brać to, co taktykalne składy, czyli na przykład jedno... A czego nie mogą teraz być? No nie jest to, ciężka, bo... na Część Sordów nie mają oprócz tych badań. Te... Właśnie nie wiem czy ten nowy data też już nie zrobił, że zwykle typu. Ale nie mają zasad, czy nie mają modeli? Nie, nie, masz, nie, no nie, nie masz, ma tego nie, zasadą. No to znaczy, no, teraz już będą mieli. No. To bez sensu, bo przecież to powinni mieć co najlepszego lepszego niż Space Marines i, i co możemy dać ulepszonym Space Marines? Nie, Marino? właśnie nie, ale co... wiesz dlaczego? Żebyś na razie nie myślał, że to jest zastępstwo. A, taki trick, taki mind trick, takie takie. Może nawet będą z czasem to będą To nie lepsze... są ci sami Space Marines. Z czasem to <laughs> będą Tactical Primaris. A później no. będą po prostu Tacticals. Tak. A, w tym sensie No. Wiesz, taki, żebyś, so, soft rebel. żebyś żebyś nie ten, żebyś nie panikował, nie, że twoich 120 marinców, których malowałeś przez ostatnie 10 lat, Natomiast wiesz, to tak naprawdę już możesz powoli zacząć do kosza wyrzucać. Po Wigilusie... Ja już się przyzwyczaiłem do tej myśli. Po Wigilusie, czyli w Wigilusie dwójce może być taka rozpierducha, że po Wigilusie wyjdzie kampania na przykład Saving Private jest bo to jest ostatni Space Marine. Ale mówiłem, że tak będzie. Musimy go będziesz uratować, po... Stary, żeby go przerobić na przymarincę. Miał... <laughs> po Ale mówiłem Ci, będziesz miał w pewnym momencie książkę The Last Space Marine i to będzie jakiś taki ostatni koleś w jakimś chapterze czy coś takiego, będzie takim, wiesz, zgorzkniałym... Ty, ale starym, dałbym to z, na zgorzkniałym, starym, wiesz, trepem. I to będzie taki, wiesz, to będzie super inteligentny, bo to jest metaplot na tych, wiesz, hejterów primarisowych, wstręciuchów niemiłych, nie? I wiesz, i on na końcu albo zginie bohatersko, nie. że będzie, nie. weźmie, weźmie, wiesz, weźmie, weźmie ja statek powiem, nowa pod pachę. za rozpruje gołymi łapa. 10 tysięcy lat będzie inwazję tyralidów ostrzela. Ja to jest w kapitanie Ja ci powiem ci, że stanie burgutowy i, I albo na samym końcu zginie jakoś bohatersko i będzie taki, wiesz, że ci primarisi, że o, ci nasi bracia mniejsi, jednak byli zajebiści, ja ci albo będzie tak, że wiesz, jakiś primaris go uratuje i on wiesz, zmieni zdanie i jednak się Nie. przerobi. Nie. I potem zobaczy, że braci Primarisie twoje włosy tak pięknie się <laughs> prawie jak słońca na klacie. Ja Ci powiem, co się stanie. To będzie taki wielki środkowy palec do tych wszystkich hejterów, tak. że oni znajdą tego Space Marina powiedzą, Staszek, znaleźliśmy Cię. Chodź, chodź teraz. Mamy tu młodego prim primarisowego Dreadnoughta, w którego Cię wpieszymy na wieczność i wieczność. Albo, I albo, koleś albo. będzie siedział tak? No, no. Tak, albo go, tajam, albo go wrzucą do tego Redemptor Dreadnoughta. No. A co to jest za Redemptor Dreadnought? O, to jest Space Marine Redemptor Dreadnought w Redemptor Dreadnought w ale w of ogóle one. w tym, w tym boksie wychodzi upgrade pack dla Imperial Fist. Tak, ogólnie to jest jeden Taki jak, jak był do and Jelly, do no, and tak tak Jelly. Tak. Tak to jest cały Battle Force. Z, z tego co tam widziałem, że to właśnie te no te, no te paczki, hmm. nie, tak jakby zestaw po prostu z pewnym z dodatkiem. I to wszystko. Nawet hmm. ludzie już kupują tego boksa i sprzedają go e... do dobry, dobry, całkiem value 500 zł, a masz, proszę Ciebie, tak. 10 intercesorów kosztuje 170 chyba uh -huh. czy coś takiego. No, tak. Redemptor kosztuje z dwie, stów, zwie stów, zwie stówy dwie chyba. Ale który to będzie? To jest ten Easy to build czy to jest e, ten wypraskowy? To jest, to jest dobre pytanie. Hmm. Czy to jest gdzieś napisane? Prawie nie. Bo jakbym miał plazmę, to bym powiedział, że to jest ten wypraskowy, ale że ma ten gatling. No właśnie, no, ale no dalej załóżmy, że Easy to build, który kosztuje w 100? 70 zł. Jest nie, tak, no, no może z trzech y, y, tych yy, salów. Dalej, dalej zobaczymy na 44 stronie. I też pytanie, się. czy to są Easy to build, czy Wydaje to są... mi się, że nie, bo Easy mieli chyba flamery, wiesz, albo mm -hmm. mają te obrotówki. Easy robią zawsze drugą podstawkę. No dobrze, no, ale załóżmy, że tam nie wiem, 8, 80 zł, tak? i pięciu i to na pewno są y, wieloczęściowi y, bo mają te cięższe plazmy y, y, tak y, no, jak te się nazywa ej, słuchajcie, piechota nie może być plazm annihilator? Easy... heavy o... plazm 9... jednostka. Heavy blaster piechota nie może być easy to build, skoro musi użyć upgrade frame'ów, nie? nie, nie, piechota na pewno, intercesorzy są pełni Yy, czyli tak, na pewno... Ja bo zakładał, że nie są... 170 i, i yy, też chyba, nie, 120. No, no wychodzi taniej niż jakbyś kupował te rzeczy oddzielnie. Powiedz mi ten, ten kapitan, grube, co tutaj jest, bo on myślę, że to, to 8 jest kapitan. Tak. Czy to jest jakiś kapitan taki generikowy, czy to jest specjalnie do tego boksa zrobionego? No, tak? To jest... Yy, nie, to jest... Yy, to jest generikowy kapitan beatsy z Upgrade paka i mm -hmm. Oprócz tego Battleforza będą też Force nekrońskie, Craftworld Eldarów, Uu. Deadguard, Space Marinów zwykłych. Adeptus Mechanicus i ten wspomniany Imperial Fist. To jest. Dalej, z Forge'a. Omawialiśmy już tych Blood Angelowych pretorów, nie? Tak, bardzo ładne modele. Do, do nich wyszedł jeszcze Leviathan Forge'owy, dedykowany do Blood Angeli i, i Contemptor dedykowany do Blood Angelii. Wszystkie te modele mi się podobają, są całkiem spokojne. Odmówiliśmy i obrazki już prezentowaliśmy mm -hmm. wcześniej, w poprzednim odcinku. Wyszedł jeszcze Cowder Weapon Set, czyli dodatkowa broń do nekromundy. I yy, nie wiem, czy to jest nowość, czy to jest jakiś, jakiś yy, taki coś, co, co wydają ponownie. Eee. Civitas District War Beta, czyli taki kafelek. Yy, do Titanicusa. Kafelek do. Do. Monika, ja tego. Już. To jest taki tafelek do, znowu. nowy sektor. Nowy, nowy, To jest do mm. Titanicusa, to nie ma nic. Nie było tego wcześniej. No to wyszedł taki nowy tafelek do I kosztuje do... zaledwie. 250? 400 zł. Co? 400, 400 zł. Złotych. Za 500 złotych może mieć 4. Cztery, cztery, cztery, cztery... Nie, nie Właśnie nie. tak. Yy, poczekaj. Dwa na dwa, tak. Dwie, dwie na dwie stopy. No czekaj, kupię sześć od razu, żeby cały, cały, cały stoł sobie zrobić. Tak. Yy, czy chcemy mówić o grze na komputerach? Nie, mechanizm. nie mówimy o grach na komputerach. Komputer B, macie siedzieć malować i grać, a nie macie się socjalizować, a nie Ech. siedzieć przed komputerami. Powiedział ten, co gra w No, Wyszła adaptacja książkowa, proszę bardzo, Blackstone Fortress. Być może warta uwagi. Bardzo ładnie wydana jest zresztą. No. Wiemy, kto u nas w, w, w naszym środowisku kupił sobie, jak każdą inną książkę. I bardzo ładnie wydana jest. Ale z nowości książkowych, jedną, którą powinniśmy wspomnieć, bo jest dosyć ciekawa. Pozdrawiam Tajdana. dana. Chyba już wspominaliśmy, ale no teraz już wyszło tak, i można mm. sobie kupić do, W ogólnej sprzedaży. Będzie w przyszłym roku na początku, mm. ale teraz wyszła limitka e, książki Arona Dymskiego Silver, coś tam? E, nie, nie, nie. E, no tu gdzieś jest pokazane. Spears of the Emperor. Tak, jest Ale jest ten, jest reklama gdzieś tam. Jest tam trochę, trochę da, tak? To, to tu jest. No w każdym razie limitka zawiera, no przede wszystkim w ładnym pudełku jest wydana. E, zawiera tam e, książeczkę z, bodajże z Flaffem, albo coś w stylu indeksa startes tak. tak, na temat tego e, chapteru, mm. bo bardzo mało było do tej mm. pory wiadomo o nich to, jest, to nie jest jego jakiś hombrą? E, nie, on był już w kanonie Trzy On arty, po prostu sobie wziął, żeby ich rozwinąć uh -huh. Trzy arty e, z, z tymi z primarisami Emperor Spears, transferki, jakbyście chcieli. Właśnie, Armię jakbyście chcieli Kiltim czy, czy, czy, czy oddział tak. do czterdziestki to są. I na niedawno na Warhammer TV Duncan zrobił dwa filmiki. Pierwszy, jak konwertować kapitana Primarisu na kapitana Imperor Spitz, że mu wsadza włócznie okay. w rękę, a drugie, jak pomalować ten ich jasny, bieski armor, mm. którymi kolorami. Dalej, no, tam, tam, projekt, projekt multimedialny Imperor Spitz. No, ja, ja wiem, że te filmiki są też dla, dla tych, dla, dla początkujących, robione, robione, ale rozwala mnie to właśnie, jak jest. Wow, pokażemy wam, jak zrobić konwersję. Ciach przykle inny Nie, ale pilnowanie wiesz? Że koleś mówi, żeby wziąć... Tak, ale wiesz, e, wiesz że to mi chodzi, do papieru, żeby uciąć kawałek, mm, wsadzić. Wiesz, i... my się z tego śmiemy, bo dla nas jest to oczywiste. Natomiast mm. dla człowieka... No weźcie swoją swoim chłopakom pokaż na swoich Ktoś usziewał tak... O ja, tak można? Nie, ja, słuchaj, ja ja mam... Ja mam opory, żeby im klej dawać, bo. No, ale wyjdzie, wyjdzie mi mały Jasiu z ręką przyklejoną do drugiej Ja cało. zupełnie rozumiem to, że my się z tego śmiejemy, ale to jest. Oni muszą zrobić filmik dla wszystkich. Tak. Ty, sobie, tak, ty są tu logiczne, to są tak powiesz. No ty, tu pamiętam, jak żeś ten kręcił noskiem, jak Duncan pokazywał, jak zrobić bardzo, bardzo ciemny metal i, i na LED belcher nałóż łosz, poczekajesz, że wysnie, potem drugi raz nałóż łosz, poczekajesz, że no to... wysnie i trzeci raz nałóż łosz, poczekaj, że wysnie. No bo to była taka metoda, że wiesz, no, to. Ale głupia, no po prostu. Bo jeżeli coś głupie wygląda, ale działa to znaczy, że nie jest głupie tak, tak, wiesz, ja tam wszedłem na zasadzie takiej, że dobra, ty, kurde, coś ciekawego może jakiś fajny driver, Na przykład weźmy to na czarno i zrobi driver srebrnym. on zrobił srebrny, go trzy czy cztery razy go zmarszował, ja tak ale, wiesz, mnie to śmieszy w kontekście, jak ludzie coś tam, że mówią że nowy sposób robienia modeli zabija konwersję, wcale nie, pokażemy wam obciąłem powersort Kleiłem inną broń. Nie, yeah, konwersja z ciągle żywa! dalej ale jest żywa, stary, no jest, żywa. jest trochę trudniej, ale jest żywa. No. Znaczy jest trudniej, no jest inaczej. Ale zobaczysz, jakie ja będę robił, wiesz, klocki z tymi trzema inceptorami, żeby inaczej wyglądały. No. Kinbaszowanie no jest trudniejsze, bo nie możesz sobie po prostu wziąć biców z różnych rzeczy i sobie, no. ich, bo musisz każdą każdego bica. Znaczy, no, ale no, weźmiesz, weźmiesz te pełne pudełka właśnie Hellblasterów czy intercesorów, no to oni. Okej, okay, nogi tułowiem co razem. Ale ręce, hełmy, plecaki, wszystko możesz. Wiem. Ja bym chciał tylko zaznaczyć jeszcze odnośnie tego Spears of the Emperor, że ta nasza Weronika An Anrati, ta. Tam, no, ta rysowniczka z Ukrainy, nie? Aha. Dostała od Dębskiego bezpośrednio od niego, bo tam, wiesz, Aha. są, są nos, skumani, podpisaną z, dedy z dedykacją tu My Dark Lady i tak dalej. Tak, widziałem. Ubierali widziałem. się ludzie niesamowicie. To, wszystko tak, to to jest ta książka, nie? Ona... Jeszcze, sorry, a propos kibaszowania Primarisów, y, jeżeli jeszcze nie odsłuchaliście, polecam y, podcast oficjalny Warhammerowy, Voxcast, y, gdzie w pierwszym odcinku jest Jess Goodwin, czyli projektant figurek od wielu, wielu lat, od lat 80. Y, y, I też między innymi mówi o Primarisach, bo to też y, spod jego ręki wyszło. Tylko, że on już od dłuższego czasu, odkąd przeszło to na y, komputerowe y, projektowanie, to już tylko konceptami się zajmuje, mm -hmm. a od y, klikania ma ludzi, bo mówi, że on w komputery nie umie. W każdym razie, że facet zachęca że, i dziwi go, że jak patrzy właśnie na Instagram czy na fora, jak ludzie konwertują Primarisów i tak dalej, że dlaczego tak rzadko się decydują na dawanie na przykład hełmów innych albo paldronów innych, że ma to całkowicie sens fabularny, że na przykład jest Primaris, który ok, ma nową zbroję Gravis od kola i tak dalej, ale ten hełm bardzo mi się podoba, bo jest relikwią mojego chapter'u czy coś tam. No to dlaczego mu na przykład Mark 6 nie, nie, nie wstawisz, tak? Czy, czy Paldron jakiś? A one rozmiarowo są jakoś dużo, w, dużo większe, mniejsze? W sensie, znaczy że... głowy, właśnie, bo głowy i ręce są dokładnie takie same jak starych bolter. Okay. Czyli mógłbym Korpusy... stary bolter przykleić tylko mu i by pasował Ta. wszystko. Sare, no to z, Jak się nazywają ci z szaszkami na hełmach? Silver Scouts? Nie, nie, nie. Ta A, z traszkami. Riverzy. Riverzy. Riverzy mają opcję uzbrojenia taki bolter, który wygląda prawie identycznie jak stary bolter, tylko ma rączkę z przodu jeszcze dołożona, tak jak karabinki szturmowe. No bo są, Więc... są, są jedno z szturmową. Y -y, ta. Także, no mówię, głowy, głowy i, i ręce y, i paldrony są jak najbardziej wymienialne ze starymi marinsami, tylko proporcje są poprawione w ten sposób, korpus. że jest korpus dłuższy i długi, nogi są dłuższe, tak? mi się Silver, Silver Scouts. Wspomniałem, tak mi siedział w góry, w Wigilusie jest, są wymieniane zakony, które brały udział w kampanii i z zrobili jest Silver Skills, nie? <grym w spóźniach> Mam umiejętności. <grym w górę> tak, to kiedyś w pracy coś tam było napisane, badali jakiś tam problem i miał być... Angles of a Angels of Investigation, ale wyszło Angels of Investigation. Dobra nazwa na czapkę. Jakiś sukcesor Dark Angeli chyba. Ty, ale to mogły być e, anioły e, dochodz, dochodzenia, tak? No I jest... każdy walk ma taki trachcode, jak, jak ten, taki płaszcz, Jak płaszcz. Jak I, nie, i Fedora, jak w tej Ale to, starych no, nie tam jest była. nieproporcjonalnie dużo, Tak jak niektóre czaptory mają dużo librarianów, to oni mają dużo interrogator Czaplenów, bo są detektywane. Ja. Zawsze, zawsze masz taką narrację typ. ubrany na czerwono. Adept Alfa 05. I taki, wiesz, porter taki... jeszcze dymił Nie, nie, nie. Wchodzi taki, wiesz, tech-adept z takim, z takim tą fiwką na papierosa i musisz coś dla mnie zrobić. <todgłosy> Śledź tego człowieka. Warhammer 40 Noire. I taka zbroja <chamska todgłosy> <todgłosy> i tak chamsko płaszcz na że się porwał w To jest sześć rozmiarów za zabawy. Wsiadam <todgłosy> do taksu za tym rajnosem. <todgłosy> Follow the Trident w Jest, Dobra, panowie, lecimy dalej. Jest książek coś jeszcze ciekawego. Titan Death. Książka o... o, o... Tytan Śmierć. <laughs> Spoilers. Tytany gidą w niej. Tak, no tutaj pojawia nam się ten Warlord ba nie, nie Warlord Battle Titan... Nie. Imperator. Imperator właśnie, klas. Imperator klas. tam mam miasto na grzbiecie. I bardzo też fajnie wydano w taki... Mobilny Radom. Nie wiem co GW zrobiło, czy Black Library, ale te książki pojawiają się w takim dużym formacie, gruba, gruba, wiesz, obwoluta, znaczy, no, obwoluta, okładka gruba jest tak fajnie zdobiona nie wiem, czy wszystkie te jakieś takie limitki, czy coś, że jak zdejmiecie obwolutę, na której jest tytuł, autor, i tak dalej, to pod spodem jest to samo, tylko, że bez tej wszystkich grafik nałożonych. jest sam art. Więc jest sam art. zarobiście, wygląda, prawda, Ślicznie. Mhm. Tylko oczywiście Giewu ostatnio tak wysła albo Giewu albo, no, u ukryspina, że zawsze jakaś książka jest uszkodzona. Więc macie książkę za nie wiem ile tutaj. Um, 100, $1, 000, 000. 100 zł, która jest po prostu przychodzi już, już roz. Czapimy. Dobra, e, przejdźmy do może Getting Started with the Middle Earth. E, bo zawsze przychodzimy, wspominamy tutaj o tym. To jest e, ta sekcja co prawda dwustronicowa, ale e, opisująca jak ktoś by chciał się zainteresować e, właśnie śródziemnym. E, co tu się dzieje. Mamy stronę dobra, stronę zła, jakie są frakcje i jakie książki potrzebujemy zakupić. E, Jedyne 170 zł per książkę. No tak, ale to i tak masz, to jest dopiero streamlining, masz trzy książki. Tak naprawdę no. potrzebujesz dwóch, nie potrzebujesz trzech. E, ile potrzebujesz książek, już no. rozmawialiśmy też, ile potrzebujesz książek, żeby teraz zagrać Armią Orków albo Space Marinów? No każda roku? książka minimum ile, z osiem dyszek? Z osiem dyszek. Potrzebujesz no. podręcznika, potrzebujesz już. chapter approved 2017, dwa, chapter approved 2018, 2017 jest optional. Potrzebujesz w wielu przypadkach indeks, któryś i potrzebujesz kodeks. Potrzebujesz od 4 do 5 książek. Teraz jeszcze jest Wigilus, więc będziesz miał, bo potrzebujesz formację. Więc potrzebujesz szóstej książki. Wyjdzie z dwójka, więc w marcu będziesz już potrzebował 7 książek, w najlepszym przypadku 6, żeby zagrać swoją animę. Albo, albo PDF-y z, z ten, albo jednego z Albo jeden tablet. <grytanie> Trochę nam spuchła ta 40. Nie? Tak? Ale nie narzekajmy. Wydaliśmy tyle pieniędzy, aż w tym narzekać. To. To. To. Blackstone Fortress. Mamy pokazane jak chłopaki grają sobie w Blackstone Fortress, po prostu opis e, rozgrywki. Różnych. Bardzo polecam dla tych, którzy znają angielski, żeby sobie zobaczyć jak aż z Guerrilla Wargaming? Guerrilla Gaming? GMG, no, e, żeby zobaczyć jak on sobie gra w Blackstone Fortress sam. Mamy też wywiad z Jervisem Johnsonem, czyli twórcą właściwie 40. Ten jednym z tych, który był pierwszy w ogóle w. w, w czy w GW. No i mamy figurki może, nie? Na figurki zatrzymujemy. Tak, sobie. Mam coś ciekawego? Hmm, siedzę na musze. Bo musza. Chcę, ale... No duży muszę. pan nurlawy siedzi na dużej robaku. No, imponujące, ale nie moje informacje. Ja się cały czas zastanawiam, dlaczego nikt jeszcze nie zamienił tych skrzydeł na jakąś przezroczysty przez, przez plastik. Bo wtedy zabiera ci malowanie. Tak. Ale jest konwersja, nie? Maratii Bardzo mi się... Fajnie. I mi się te rzeczne trole podobają. Zawsze tak, mi się podobały tak, tak. te rzeczne trole, Fajny design mają. I ten trog, król troli, to jest jedna z, z moich ulubionych fantasiekowych figurek. Naprawdę Fajne. wygląda spoko. Fajnie, to, to są te trole, które tam jeden żygał rybami, coś takiego. Tak, i ta, ta, ta, ta, ta, ta drugi tak, tak. Rzy... Bo no to, to ogólnie nie... mieli umiejętność, że można było beltnąć. No właśnie. To da, jakiś tam... Tak że pancerz ci topiło i to się przerzucało prze na to, że atak miał jakąś tam minus coś tam do, do, do zbroi czy coś takiego, nie pamiętam. Dalej mamy Moriarty pomalowaną przez Angelo Tak, to... Angelo Angelo Di Mam mamma mia. <śmiech> bardzo, Tom... fajnie, bardzo fajnie wygląda, właściwie na skrzydłach nawet żółki pomalował, nie? Hmm. a nie wiem czy zwróciliście uwagę słuchajcie, tak mi się zupełnie przypomniało że kojarzycie ten filmik, że Staw czy ci pracownicy Games Workshopu mówili, że zrobili coś tam jakiś fajny, wiesz, czyn dokonali i z kosza wyciągali i mówili, i mówili, że I am Marneus Calder I am i tak dalej widzicie się ten filmik, Byłem, tak. tam jest nasz znajomy z naszego z okolicy, naszego chłopak, który mieszkał w Łodzi i wprowadził się do UK pracuje w GW Mikael Luca. On jest w tym filmiku? On jest w tym filmiku, w białym swetrze tak stoi tak, i, i mówi. On pracował w Łodzi yy, i przyjeżdżał... No grałeś z nim nawet. No grałem z nim nawet. No, no to muszę jeszcze raz sobie, żeby nie skojarzyłem. No tak. tak mi się przypomniało, bo mamy chłopaka, który właśnie stąd wyjechał. Rzucił swoją szkołę tańca, rzucił naszą firmę. Ale on poszedł do Corpo, nie? nie... w GW pracuje. A do GW poszedł. On pracuje w GW, w, w sekcji tam biznes, to biznes zajmowania się po prostu rynkiem. Pewnie włoskim się zajmuje, no okay. Jest Włochem. Dobra, dalej mamy Kiman Team by Osm, Olmo Castrillo, czyli na ludzi pomalowana. Bardzo fajnie podobała. Morskie kolorki. Tak, bardzo fajnie, nietypowo. semi chorus. Bardzo mi się podoba styl, stylowa na, tym, na tej drużynie orków tutaj na dole. Też do, do, do, do Brodbola. Bardzo takie fajne, te kreseczki. Mnie, po prostu zawsze mi ponona jak ktoś jest w stanie zrobić kreseczkę, a później zrobić na niej highlight jeszcze. Mm -hmm. To jest po prostu mistrzostwo świata dla mnie, poza, poza moim poziomem jakikolwiek. Co tam mamy dalej? Blood in the Streets, co, co tutaj? Nawet nie wiem, co to jest, co to czy co to jest? Ale nie, po prostu Battle Report. Cities of Death. A, ok. Z Chapter po prostu. No i dalej pokazane, no mamy na stronie, nie wiem już której, mamy pokazane właśnie jeszcze raz ten Spear of the Emperor limitowaną edycję, czyli mówisz że ona wyjdzie później normalnie, jako normalna tak, książka. Jak normalna książka, tak. Okay. Dalej mamy arty, e, oczywiście illuminations, bardzo, bardzo fajna ta sekcja jest. To, mam, to, to jest okładka chyba kiltima, nie poprzedniego, Tego poprzedniego z, z 7 edycji. Z tak. Raven tutaj jest. Mam to pudełko na tablicy magnetycznej, którą wieszeliśmy. to e, jest. Gaming, magia w, w, w śródziemiu. I tutaj pokazane parę ciekawych rzeczy. Blackstone Pierka, Blackstone Fortress I Battle Report. I tutaj mamy Korna z Woodelfami, czyli z Sylvanet, teraz to się nazywa. Jest duży battle i porcik na stole. Dobrze, wszystko fajnie. Ale widzę, że tutaj sylwane dostał mocno ciele. Nie będę mówił, jaki wynik, ale przegrali. Fajna Blanchise w, w tym miesiącu. <śmiech> tak, najbardziej mnie tylko rozwalił ten yy, szczur, który ma piłę w ust wystającą. <śmiech> ale podoba mi się na przykład... Zwróćcie uwagę mi. na stronie 110. No to zamiast nici dentystycznej. To... To f ten koleś, który jest zrobiony z chyba tyłu tej iwein, skonwertowany, albo którego się już byli nóżki, są z tego, Tech priest do minus, ten, ten jak cold commieszy. a właśnie i te są odwrócone, to po prostu, te, bo mm -hmm. tak to jest, to tam, tam jest jego posza, to jest jego suknia tak jakby, nie? Mm -hmm. Bardzo fajnie, bardzo fajnie zrobione, no i tutaj mamy, yy, no ogólnie bardzo fajne konwersje. I też te terenki są przyjemne. Tak, przyjemne. Wtydkę są zrobione. No. Ten pomarańcz jest fajnie po tutaj. Raz, to prosto, nie? E, Do. Mamy nowe zasady, nową misję do. Jak się nazywa? Do Blackstone Fortress. I coś, co wyszło. E, mamy tutaj kartę. Właśnie z tym numerem dostaliśmy kartę specjalną do Warhammer Underworlds: e, e, Kartę chaosowego giganta. Szkło szalony garnet, garnet. Szkło szalone? Glass Mad. A, jest e, Tak. I to jest model, który możemy sobie wziąć zwykły model z Fantaziaka i grać im w. Można go kupić samemu, to nie jest w jakimś dwupaku. Nie, nie, nie. Można go kupić samemu. Normalnie. Tylko można tego giganta złożyć na kilka sposobów. Do tak, chaosowy i tak dalej. Bo giganta może, mogłeś chyba do armii Orków fantaziakowych grać. Do brać. Orków do chaosu, do ludzi. wszędzie no. nie mogłeś go wziąć. Więc on ma masę. On, on miał chyba ze trzy. Pamiętam, że miał minimum ze trzy głowy w ogóle. Chyba tak. Ale miał jeszcze ręce, w których trzyma kamień, tak jak tutaj, w których trzyma krowę, albo krowę miał przy pasku. Krowę miał chyba przy pasku. I na... mógł taką mu skrzynię iść z kolesiem w środku, chyba tak mi się coś kojarzy. No parę opcji było w tym, tym, tym gigancie, tak. I sama ta karta jest fajna, bo ona jest większa niż wszystkie inne karty. nie jest taki po prostu kolos. Nie wykluczam, że jak skompletujesz Inspire, to sobie go wyknę. Wiesz, I co, to... i to jest po prostu o, gracz go kontroluje? Nie, czy... kontroluje go, y, gra, to jest takie AI, nie? coś tam coś Nie wiem dokładnie, nie czytałem, powiem szczerze, bo nie, nie interesuje mi to w ogóle. Nie, natomiast y, gra, grają gracze przeciwko niemu wszyscy. Więc nie to, że bomba starych. Nie? Dużo włóczą 26 no, włócz? Jak grasz na dwóch. Jak grasz na dwóch, jak na trzech to 32, jak na czterech 40 włóczą. Czyli naprawdę jest twardy po prostu. Dalej mamy Science of Battle, czyli nowe zasady do Adeptus Titanicus. No i pokazane, co tutaj nam fajnego wychodzi do Titanicus. I Paint Splatter, w którym... Co mamy? Jak pomalować gang... Delacock. De, de de Wraz z podstawkami. Jak pomalować mniej więcej na ten sam poziom Gandalfa Białego. I Pipina. I Pipina, tak jest. I to wszystko, tak naprawdę. I to zechlim na modele. Może coś będzie... Z Polaków ktoś jest? Właśnie, ch chyba nie było. Konrad Zielezny jest, ale nie wiem czy to jest, już kiedyś chyba wspominaliśmy o nim, że nie, my, nie mm -hmm. mamy pewności czy to Polak czy nie. No, Słowianie, nie, nie, nie ma może. Nie ma nie ma jakieś, jakieś tam te... Ankieta teraz? Przerwaj ankieta. Ej ty, konowale, potrzebujesz ekstra nóg do tych pokaleczonych gamoni, którzy do ciebie przychodzą po naprawy? Dodatkowych rąk czy zamienników? A moje chłopaki, może potrzebujecie jakiś giwer, szczelb czy innego tam badziewia? Mekaniaku! Może jednak kupisz motor, zamiast go robić. Herszcie! Burszuju! Ten mega armor czeka na Ciebie! Wszystkie te i inne zajefajne bitsy znajdziecie u Kromlecha pod żywicznym ogledem. Towar najwyższej jakości! Na czas! Na pewno! Oficjalna strona producenta to kromlech.eu Oficjalny sklep? Bitsofwar.com Prosimy uważać na 15 chaosu oraz się imparujemy również na się u Kromlecha. Nie chcemy kolejnego amagellonu na ten Pierwsze pytanie, jakie mieliśmy, to e, szwagier tak ładnie przygotował. Od jak dawna słuchasz podcastu Złoty Tron? Mieliśmy cztery opcje od samego początku i cieszy nas bardzo, że prawie 41% z Was słucha nas od samego początku, 20 osób, nie, z tych, którzy wzięli udział w ankiecie. E, reszta, czyli 60% zaczęło e, po początku, po, czy od któregoś odcinka, na przykład od drugiego, od 11, 20% i ostatnie kilka odcinków, aż 16 nowych y, Paruszu paru uszu mamy, więc bardzo fajnie, cieszy nas to. Jest to tylko dla nas była informacja, po prostu, jak, jak się, wiesz tak powiem, co, kształtuje nasza, nasza publiczność. Drugie pytanie, czy podcast bardziej odsłuchujesz, czy odsłuchujesz i oglądasz na YouTube? To jest dosyć bardzo ważne dla nas pytanie, ponieważ jednak przygotowywanie tych zdjęć zajmowało nam dużo czasu i nie widzieliśmy, jaki jest, czy jest faktycznie sens. Przygotować tych zdjęć. No zazwyczaj jest tak, że nagrywamy i między tydzień a dwa robimy fotki, więc. Tak. Czyli byśmy nie musieli robić fotek, to podcast byłby szybciej. Byłby szybciej, dokładnie. Więc pytanie było, czy odpowiedzi były takie. Tylko słucham, odpowiedziało z 49 tylko trzy osoby, czyli nieco 6%. Słucham i oglądam pewne działy. 57%, czyli prawie 60%, prawie większość, natomiast 36% ogląda i słucha całości, więc to jest dla nas wystarczająca informacja, żeby po prostu kontynuować to w takiej formie, jakiej robimy teraz, no i może trochę po prostu bardziej się ogarnąć i czasami zrobić to dla Was szybciej, ale no cóż, czasami wychodzi jak wychodzi, mamy swoje inne życie. obowiązki, życie po prostu i nie możemy się czasami ogarnąć. Sam się zapomnieć, sam się nie chce. Różnie bywa. Dobra. Panowie, jakiś komentarz na ten temat? Coś? Jedźmy dalej. <laughs> Zare <Jezu. Dalej> komentarza. <laughs> więc trzecie pytanie. Wybierz działy, przy których śledzisz to, co dzieje się na ekranie. Czyli dla tych, którzy oglądają pytanie, czy, czy oglądają obrazki. No i mamy znowu konsekwentnie prawie 4% żaden dział. Nie jest dla nich istotny, jeśli chodzi o fotki. Więc tylko słuchają. Warsztaty dla 85% są istotne, więc tutaj widać, że bardzo chcecie oglądać to, co my robimy i jak wyglądają nasze prace. Omówienie White Warfa, gdzie wrzucamy fotki z magazynu, też Was interesują, bo 63% to powiedziało. Nowości z Forge'a, zdjęcia produktów, to, to co prezentuję i przygotowuję z reguły wincu, mm. 65%. No i chyba najważniejsze. Nikt nie kupuje, ale. No ładne, można popatrzeć. No, no wiesz, parę osób kupuje na pewno. I jednak człowiek się łudził. Żyjemy <grymny grymny narzędziowy> marzeniami. Nie, po prostu to jest katalog, co musisz u Chińczyka albo Ruska zamówić. No. tak O, jest tutaj e, w 1 stycznia, to 14 muszę napisać od swojego Ukrańca. Za dwa miesiące powinno być. Stary, ja dostaję newsletter od swojego Ukrańca. Nie model tam stok i o, dobra, już są temat odcinka, czyli to co zawsze jest czy zawsze, jeżeli mamy temat odcinka główny przewodni, przy, to też oglądacie 60%, więc widać, że faktycznie interesują Was fotki i chcecie ich więcej, więc bardzo się cieszymy mamy też inne, parę osób wpisało właśnie jedną odpowiedź mamy tutaj, że oglądałem jak w całości byliście na wizji, czyli nasz odcinek na rok chyba, chyba w działalności, tak. kiedy była wersja wideo, że siedzieliśmy przy stole Druga odpowiedź jest studio to było to, więc rozumiem, że chodzi o Iron Keep Studio, czyli o Grześka. To też tak mi się wydaje. No to to był nasz temat odcinka, można powiedzieć, tak widzę tak także Grześka. Flaw, dyskusje ogólne o hobby i o świecie Wargaming, no to, to też są tematy odcinków tak mhm. naprawdę. Tak jest. No więc to Was interesuje najbardziej, więc wiemy, że musimy przygotowywać temat odcinków solidnie z odcinka na odcinek po prostu, żeby coś było, co Was może zainteresować. Dobrze. I następne, się... następne pytanie, które dla mnie jest bardzo jakby miarowe, powiedziałbym Aha, w sensie... Miarodajne. Czyli w jakim stopniu jest dla Was istotne, że obrazki pojawiają się w poszczególnych działach? I tu mamy od, skalę od zupełnie nieważne, może ich nie być neutralne mogą być ale nie muszą i bardzo ważne muszą być. Więc jeśli chodzi o obrazki w warsztatach 75% z Was czyli 3 czwarte uważa że są bardzo ważne i muszą być. Ale dalej jeśli chodzi o omówienie White Dwarfa tylko 40% mówi że muszą być. Aha. Forge World 36% mówi że muszą być i temat odcinka 51% że muszą być. Słuchajcie i tutaj poszedłbym na taki kompromis między tym czego wy oczekujecie a co my byśmy potrzebowali, żeby szybciej przygotowywać odcinki dla was, i jeżeli mniej niż połowa z was, a w niektórych przypadkach jedna trzecia tak, taką dużą wagę przykłada do tego, natomiast powyżej połowy, bo 53% przy Wide Dwarfie i 55% przy Forge'u uważa, że wszystko jedno, mhm. czy te obrazki będą, czy nie będą. Zrobilibyśmy, jeśli nie macie nic przeciwko, a wnioskuję sobie ankiety, że nie macie taki eksperyment, że po prostu Wide Dwarfa i Forge'a wstawiać nie będziemy, bo to sobie zawsze możecie znaleźć na Warhammer Community, Games Workshop.com, Forgeworld.com jeżeli naprawdę będzie Was interesowało jak te modele, które omawiamy czy, czy książki wyglądają. A tak? my weźmy, weźmy to pod uwagę też omawiając żeby nie mówić, że o tutaj ma fajną tą rzecz po lewej stronie, żebyście też Yy, żeby znaczy, ma... Ma trudno opisywać model stary, nie mówiąc co ma fajnego a No tak, czego ale nie ma wiesz, fajnego, nie? Po, po powiemy co ma, a nie powiemy, że to ta rzecz po lewej stronie. Że nie będziesz mógł sobie znaczy, chodzi ci, coś... że po lewej stronie strony ładziłem Na przykład, tak? na przykład tak? bo po lewej stronie modelu, może nie. Tak, tak, tak, tak. tak. No, tak jak hmm. Dzisiaj starałem się pilnować ze swojej strony przynajmniej tego, żeby tak nie robić, bo nie wszyscy muszą to widzieć, tak. Także tak, słuchajcie, ja bym, ja bym wnosił cool. taki motion, żeby zrobić taki eksperyment na przykład przez pół roku Aha. i po pół roku zrobić kolejną ankietę, jak Wam się to podobało, czy pasuje Dokładnie. Wam taka forma. Dokładnie, bo z, bo albo w, zawsze ma... w komentarzach. Dokładnie, Albo zawsze właśnie, się... jeżeli bardzo by Wam nie pasowało, jeżeli mnóstwo komentarzy się uka... ukaże pod naszymi e, wrzutkami, że Dibarą to węto. musi być, no to <śmiech> oczywiście też sobie to weźmiemy do serca. Chcemy, fotki, chcemy, <śmiech> hashtag me Too. Dobrze, i teraz następne pytanie, czy jest coś, czego chciałbyś się pozbyć z podcastu? To było pytanie otwarte. Przeważające odpowiedzi są nie, nie, niczego, no, nope, ale mamy na przykład tak, korpomowy. Eee, Postaramy się z Karolą walczyć z korpomową. Będziemy challenge'ować. <laughs> ten issue challenge'ować. Challenge'owaliście challenge nas tym, za, na tym, na, na tym requirementem, więc następnego deadline'u, którym jest kolejny odcinek... Oprzemy się na waszym feedbacku. Zrobimy to, zrobimy to ASAP. Zrobimy to fuck up na ASAPie i, i wszystko będzie ok. Nie, oczywiście. No, bierzemy to pod uwagę, bierzemy to na klatę. No niestety pracujemy w takim środowisku, jakim pracujemy. I już niestety to jest. Nie, bo, czy... nie pomaga to, że prawie całe nasetnictwo jest po angielsku. Metodologia cała jest po angielsku. I po prostu nie. inaczej się nie da tego mówić. Nawet jak my rozmawiamy między sobą w pracy, to ja naprawdę tam jest jeszcze gorzej. I dopóki w różnych rozmowach ktoś tego nie wrzuca, to jest okej. Okay. Natomiast jak się szybko mówi, coś trzeba informację przekazać, to szwagierno potwierdzisz. Po prostu łatwiej jest to powiedzieć, bo nie muszę ci mówić, nie wiem, <śmiech> nie przychodzi mi teraz do głowy, ale wyjaśnić ci terminu angielskiego z jednym słowem, które powiem trzema trz trz trz trz trz trz słowami po polsku, nie. Ale bierzemy to no, pod uwagę, postaramy się pilnować i unikać tego, jeżeli nawet kiedykolwiek użyjemy jakiegoś terminu korpomowy, czy po prostu po angielsku, co też więcej jest winne czasami, no bo to jest nauczyciel angielskiego. Nie jest łatwiej po prostu czasami znaleźć angielskie słowo. Tak, po to postaramy się to zamienić, też powiedzieć. Też, moja, postaramy się powiedzieć też to po polsku, bo wiemy, że nie wszyscy muszą załapać to. Zdarza nam się, że.. Yy, zdarza nam się po prostu. Lećmy dalej. A czy inna sprawa tak. jest taka, że też uważam, że niektóre terminy w przekładzie polskim yy, są, koślawe. są koślawe trochę. Osnowa, tak? czyli warp. No tak, ale to nie jest kopomowa, tak? No nie. pacznia. No to spacznia. Jeszcze mówimy, jest spacznia. To, mówimy tutaj, jeżeli, wiesz, mamy na przykład, nie wiem, Great Rift, nie będziemy za każdym razem tłumaczyć na wielką szczelinę, jak ja sobie to przetłumaczę, nie wiem, jak po polsku można to przetłumaczyć. Wyrwa szczelina. Tak, jeżeli chodzi, no, tam chyba się choć o szczelinę się rozerwało, nie? No, ale e wielka szpa. Czarna pała Arimana. Black Staff of Arimana. W no. każdym razie. Spenetrował Great Drift? czy szparę? W każdym razie. Potrzebna pomoc! Jeśli chodzi o słownictwo. O słownictwo do szpary. Jeśli chodzi o słownictwo 40, to tutaj nie będziemy pewnie często tłumaczyć, no bo to jest yy, słownictwo. Gra pochodzi z Anglii. Tak jest. Ale jeśli chodzi o kotomowę, przyznajemy się, bierzemy pod uwagę i postaramy się, żeby było lepiej. Do jakiej grupy wiekowej należysz? No Cięż... no, no, no. Co? A nie, mieliśmy omówić pytanie jakieś? Człowieku, jeszcze mamy odpowiedzi, czego byś się pozbyli, a potem jeszcze co by dodali. A, przepraszam bardzo, okej, okay. mi się wyświetlają no, Ja, ty ty się ja wiem, czemu ty chciałeś przeskipować, bo jest zarzut do ciebie. Nie, nie, że... nie bo jest... ja bym się tylko tutaj. Chcieliby, tak, się... żeby pozbyć się Zygmunta, który czerpie informacje, a, no tak, z rację. Wojtek czytał orhamera 40 tysięcy, bo praktycznie słucham dwa razy tego samego. No może się kiedyś zdarzyło, że Zigi miał na świeżo jakiś odcinek Wojtka i coś powiedział, ale wydaje mi się, że to nie jest taka skala problemu, że... To jest raz, a dwa, że Wojtek czyta lore i czyta Flaw, czyli czyta historię z przyszłości. Nie możemy oczekiwać, że jeżeli chodzimy na dwie lekcje historii do dwóch różnych wykładowców, na przykład tutaj podp podpinając siebie i Wojtka pod wykładowców, załóżmy na tą chwilę, że oni będą mówili coś innego, mówiąc o tym samym. Więc no, to jest takie trochę, na no, trochę dziwny. Nie wiem, no, nie wiem, co mam powiedzieć. Dobrze, kolejny słuchacz chce się pozbyć primarisów, albowiem jest to herezja, no będzie ciężko. Więc co dałeś udział w ankiecie? Nie jestem fanem, wiesz, lizania się po własnym kroczu. Długiego czasu między odcinkami, no to jest raczej nie do przeskoczenia, chociaż być może jeżeli będziemy wstawiali mniej fotek, to będzie łatwiej pod tym względem. Może. Limitu czasowego i miesięcznych odstępów między kolejnymi odcinkami, tak na serio, to wiem, że się nie da, no tak? Też byśmy może chcieli. przekleństw w nawiasie ostatnio było ok. No wydaje mi się, że nie przeginamy. czasem się coś wyrwie, czasami dla wartości humorystycznej wrzucamy jakieś ożywienie semantyczne. Jak z tyłu. Ożywienie semantyczne. To taki komik Andrzej Poniedzielski wymyślił. Fajne. Ja. Raczej nie, na każdy, nie każdy odcinek może zainteresować każdego słuchacza, bo wielu jest takich, którzy wolą słuchać tylko tematów, które ich interesują. Ja osobiście lubię słuchać całości. No dobrze, czyli pod, pozytywna odpowiedź. Skróciłbym element na temat Forge World. Zwykle przeskakuje informacje lorowe, jeśli się rozwinięcie za bardzo. Okej, okay, masz pełne prawo przeskoczyć, jeżeli mówimy o czymś za długo. Ja z tego, z, z tego miejsca postaram się, z, czy się bardziej wrzucać yy, znaczniki, żeby można było łatwiej to przeskakiwać. Jeżeli kogoś się interesuje, rozumiem, że może nie interesować, więc po prostu, żeby do następnego tematu przeskoczyć, klik, nie, porobię takie tam Pytanie szóste, czy jest coś, co chciałbyś dorzucić, dodać do podcastu? Aha. E, więcej wywiadów z gośćmi, więcej wywiadów z polskimi firmami, ludźmi działającymi w tabletop. Gołe baby. E, tak, jaki dział, jakiś dział, w którym mówicie, jak dana armia działa mechanicznie, więcej daka. Omówienie szarych rycerzy to jest taki nisko wiszący owoc w którym mogę pyknąć jakoś w jednym z najbliższych odcinków. Zwłaszcza, że Ty się z Piespania będzie. zajmować. Jeśli chodzi o wywiady, pracujemy nad tym. Mm -hmm. Będzie jeszcze parę wywiadów na pewno. Um, mamy klepnięty jeden z takim pewnym zagranicznym jegomościem, tylko trzeba dograć terminy, bo to wiadomo, że się przez Skype'a i, i są różnice w tym. No różnica Biorąc... stref czasowych jest dosyć radykalna, bo to tak. Australia. Tak, więc musimy bardzo, ale już jest dograny, że, że po prostu okay. on, se, on se odpalał i my odpalamy i u siebie i po prostu mamy sobie mamy dzień. sobie w któryś tam, a, w któryś tam dzień y, pogadać, biorąc pod uwagę, że u nich teraz jest lato. To... Dobrze, co jeszcze by tutaj słuchacze dodali? Więcej o malowaniu, metodach, nowościach. No możemy kiedyś jakiś dział hobbystyczny taki bardziej. Możemy. Jeśli chodzi o... Tam było pytanie, jak armie działają mechanicznie. Domyślam się, że chodzi, jak armie działają na stole, jakieś taktyki, mechaniki. Mhm. Szczerze Wam powiem, że my nie jesteśmy graczami, którzy wyciskają z armii wszystko 100%. Do tego macie podcast Polskiej Reprezentacji, który szczerze i serdecznie polecam. Tam chłopaki są na bieżąco z takim z meta kramczem, czyli po prostu to, co jest na bieżąco, to, co na pewno działa. Chapter Proof tam pewnie będą umawiać, rozbierać na czynniki pierwsze, więc jeżeli to Was interesuje, takie granie turniejowe, to jak najbardziej tam Was zachęcamy i zapraszamy. My głównie możemy o swoich armiach powiedzieć, no, możemy na przykład, powiedzieć... co nam się tak. w naszych przyjacielskich grach, wiesz, co nam jestem się... jestem tak nie na bieżąco z Marinesami, że ciężko by mi było tak, ale czy lubisz grać na przykład... Czym no. lubisz grać, a niekoniecznie no. tym, co gra turniejowo, bo to... Ale możesz wiesz, bo ja mam kupę modeli, które na przykład lubię, bo mi się podobają, ale wiem, że obsysają na stole, tak? No Nawet tak. jak gramy sobie jakieś niespinowe nie, nie rzeczy, mhm. yy, no to widzę, że dostają cięgi. My nigdy nie Zwyklejamy, gramy spinowo. No. Ale no, to, o takie rzeczy Wam możemy powiedzieć. No ale to jeszcze to, to, się dobrze przekłada na punkty. No kolejny do naszej... głos o wywiadach w sensie. Od czasu, do czasu moglibyście przeprowadzać wywiady. Te, które były dotychczas wyszły naprawdę świetnie. Może więcej lore. Okej, okay. będą tematy odcinka skupiające się na lore. Mamy jedną krowę taką do zrobienia. To myślę, że w przyszłym miesiącu do niej usiądziemy. No się zbierzemy. Więcej wizji, zdjęć i tak dalej, a to, co jest, żeby było dłużej wyświetlane, abym nie musiał wracać do obrazu, kiedy tyle dalej. Od paru odcinków staram się wstawiać tak, że jak jest omawiany obrazek, to leci, to leci aż do momentu, jak zacznie następny obrazek być omawiany. Ale czasami się nie da wiecie, bo na przykład jak szwagier. Jak szybko wszystko. Tak, jak mówisz na przykład, że pomalowałeś takiego gościa, takiego gościa, takiego gościa i takiego gościa. Nie ma się na czym rozwodzić, więc nie ma tutaj to o czym opowiadać, że no co, dwa razy te same blendy będziesz opowiadał na przykład. A urok YouTube'a jest taki, że można sobie wrócić strzałkami prawo, lewo o 5 sekund. I L J, literami J i L o 10 sekund, a jeżeli chcesz klatka po klatce, to y, kropką i przecinkiem. Można klatka w przód, klatka w tył. Tak jest. Poza tym, y, więcej ciekawostek i Waszych opinii, na przykład w najnowszym odcinku Opis Orków był w sumie mało ciekawy, przynajmniej dla starego gracza. Opis jednostek i tak dalej każdy ma w kodeksie. Wolałbym posłuchać, na przykład, jakich jednostek Zygmunt używa, ciekawostek z gier, może konwersji, pomysłów na baszowanie jednostek i tak dalej. No to to wracamy do tego hobbystycznego, który możemy kiedyś tam tak zrobić, że jak konwertować marinesów, jak konwertować chaos, jak konwertować orków i tak dalej. Mhm. Więcej wszystkiego, ciekawostek ogólnych ze świata Ulhamera, więcej obrazków, przydaliby się różni goście. No i komentarz, domyślamy się, Albina, bo ma cały akapit. <śmiech> <śmiech> Jakiś dział o modelarstwie to jest techniki, polecane przez Was farbki, narzędzia, akcesoria, polecane sklepy internetowe, ciekawe bicy do konwersji, zamienniki dla jakichś farbek technicznych od Citadela czy innych. Yy, akcesorii do podstawek, dioram, terenów wiem, że lepiej takie coś wygląda na typowym wideo tutorialu ale myślę, że dział byłby ciekawy więcej rozkminek flafowych takie jakbyście poopowiadali coś o pozostałych Xenosach oraz innych frakcjach na przykład Grey Knights Gwardii, i tak dalej, oraz możecie przygotować na każde odcinki 2-3 ciekawe wydarzenia z lore i jeszcze je szerzej omówić, lub zrobić coś w stylu, co by było gdyby. Może jakieś działy dla początkujących w 40. Od czego zacząć czytać książki 40. -kowe? Jakie książki są przetłumaczone na polski, jakie polecacie coś oprócz książek, na przykład komiksy, jak wybrać armię na początek, porady, jak zbierać armię, i tak dalej. Przede wszystkim tak. Mając tyle pomysłów, powinienem założyć własny podcast. Gwardia omawialiśmy szerzej, jak wychodził Dex i Tejdan był gościem. Pamiętam, bo on, on zbiera Gwardię, ma nie wiem, ile milionów tysięcy punktów tych Gwardii. Znaczy tak, dużo z tych sugestii na pewno weźmiemy sobie do serca mhm. i je pociśniemy. Słuchajcie, jak na, zrobiliśmy pierwszy odcinek, pierwszy, drugi odcinek, poprosiliśmy Was tam też o pomysły. I powiem wam szczerze, że z tych pomysłów dużo żeśmy wykorzystali. Mieliśmy taką listę zrobioną na wspólnym dokumencie. I sobie po prostu odhaczaliśmy po trochu, więc mm -hmm. weźmiemy to też, rozbierzemy na czynniki pierwsze i po prostu też wrzucimy to i będziemy pracować nad każdym z tych no, punktów. Drugi raz jest yy, prośba o Grey Knight. To, tak jest, dwa razy się pewnie. Dalej, więcej wizji na wizji, yy, poradnik do tworzenia poszczególnych armii. Wiecie co, w siódmej edycji to było łatwo, bo byśmy powiedzieli kupcie te trupsy, te trupsy i tego HQ, a teraz... No Super. ciężko coś podpowiedzieć, jak masz taką, taki detachment, możesz iść w detachment, który ma z heavy supporty, możesz iść w detachment, który ma fast ataki, zobaczymy, może do, do czegoś takiego odejdziemy. Yy, więcej gości, odcinek z Grzegorzem Pilarskim był naprawdę dobry i dał mi inspirację do pracowania nad umiejętnościami, no to tak jak najbardziej idę w tą stronę, częstsze wizyty gości i modele słuchaczy. Właśnie, modele słuchacze, to mnie to jest ciekawe. Może byśmy zrobili jakiś dział, w którym możecie nam podsyłać swoje modele, a my Wam popiszemy, co z naszego miernego i mier, umarkowanych umiejętności moglibyśmy nam zasugerować do zrobienia lepiej więcej, albo po prostu się pochwalicie swoim modelami No chyba, że Grzesiek nam przyśle, no to nie jest, coś mu zasugerujemy. Umrzyj. Ale po prostu możemy raz, że będziecie mieli platformę, żeby się pochwalić, poza jakimiś tam Warhammer 40 Polska i jakieś inne swoje blogi, a dwa, że bo będziemy mogli pogadać i ewentualnie zasugerować Wam może coś nam wpadnie do głowy, co moglibyście zrobić lepiej. Pomyślmy o tym. No dobrze, i przechodzimy już do dwóch ostatnich pytań takich demograficznych. Do jakiej grupy wiekowej należysz? I ponad połowa, 51% jest w przedziale 25-34 lata. Stare chłop. 20% 18-24, 8% 12-17%. A w drugą stronę od 35% do 44% mamy 16% i 4% naszych słuchaczy jest powyżej 45 lat. Czyli dwóch mamy takich staruszków naszych. Staruszków, tych widział staruszków. No i ostatnie pytanie, jaka jest Twoja płeć? Wszystkie odpowiedzi poza jedną to odpowiedź płeć męska, a ta jedna odpowiedź to było nie powiem. Więc uznajemy, że kobiet nie ma, możemy walić seksistowskie żarty i nikt się nie obrazi, tak? Nie, nie, to już nie. Już nie? Już nie, teraz możesz obrazić każdego, wszystkich. OK. No dobrze, także tak jak wspomnieliśmy, weźmiemy wszystkie sugestie, które nam życie tutaj wypisali. Pod uwagę jeszcze sobie tam przeanalizujemy wewnętrznie tutaj. I będziemy starali się stosować tak, aby ten podcast Ale był... to prowadzisz korporacyjnie, jeszcze sobie przeanalizujemy wewnętrznie. No tak, odruchy niestety są... Sprawdzimy z naszymi zespołami. Tak. Weźmiemy to, wszystko, weźmiemy to wszystko offline i spod, po spotkaniu mówimy na wykresach, wyrysujemy to wszystko. Słuchajcie, z tego miejsca chcielibyśmy na zakończenie odcinka i na zakończenie roku chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym 2019 roku, spełnienia Waszych hobbystycznych marzeń i nie wiem osiągnięcie hobbystycznych celów. Um, I chcielibyśmy w sumie tak sobie po, poprawiać taki może kró, krótki wishlisting, czego byśmy chcieli zobaczyć, co byśmy chcieli zobaczyć w przyszłym roku od naszego głównego wydawcy, um, czyli Games Workshopu, um, co byśmy chcieli. Żeby się, i nie tak jest, co byśmy aby się pojawiło e, w, na, na naszym horyzoncie hobbystycznym, więc jak myślisz? Poza, poza tym, żeby wszyscy się umarli Pymaric, <grymianie> <grymianie> przepraszam. Yy, wiesz co? Myślę, że coś, co zatizowali jakiś release dla chaosu. a Boję się tylko, że może być, mogą iść w jakiś taki dziwny, wiesz, tak jak z devgardami, że wybiorą jakiś jeden, jeden element designowy chaosu i przegną z nim. Nie hmm. wiem, na przykład rogi. Wszyscy <śmiech> mają rogi, na wszystkim. Rogi dla każdego. Na każdej, wiesz, przy, przyjdziecie jakiś menadżer do tych projektantów i no, musi być 20 rogów na modelu, minimum. Nie, nie wiem gdzie je umieścisz, ale ma być. No już można powiedzieć kolce z czaszkami. D wiesz, ja wiem, że rogi, rogi i tak dalej to, są, to jest ten stały element, to jest ten stały element y, designu tych y, y, chaosników mhm. to są spajki Marines, tak? Sirednik mhm. mówi, kolczaści Marines. Boję się, że po prostu przegną, tak jak, jak przegieli z tymi z, z devgardami w pewnym momencie, więc y, byłoby fajnie jakby zrobili nowych, ale y, jakby filozofia projektowania była taka jednak mniej znaczy więcej i może nie przeginać, z, wiesz, żeby nie dawać im czaszek na każdej y, y, płaskiej powierzchni. I, i, tych, i tych takich rurek obrośniętych mięsem jakby, czy czymś takim. Ale to nawet Jess Goodman chyba w tym podcaście mówił, że je yeah, je yeah, lots of Gdzieś <gryz> w którymś momencie no. powiedział, że tak, tak, no dużo czaszek było, dużo, dużo, dużo. Tak, sobie no lep... chyba ma taką autorefleksję, nie, wiesz, wiesz, że sama, że się Wiesz co, ale Bardzo ci, chile. nawet ci... Ale że Dlaczego Imperium używa czaszek, bo to jest obraz tak tak? Pustwa, to, było, tak? Mm. to jest czaszka Imperatora, to jest, mm. no, tak. I to było fajne, bo powiem szczerze, nigdy mi to nie przyszło do głowy, że to może być to. Ale wiesz, primarzyści są dosyć tacy, bym powiedział... No, żeby nie użyć tak, słowa, że są niejacy, ale no są dosyć tak nieprzegięci. Tłumaczy, tłumaczył to dlatego, że dlatego mają takie, zwłaszcza te w Dark Imperium, mają takie mhm. gołe armory, że... No bo jak odróżniasz sierżanta od taktykali, ma troszkę więcej bling. Mhm. A porucznika no ma więcej niż sierżant. A kapitan ma więcej niż porusznik. No i jakby już primarisom dali dużo ozdób, no to kapitan by wyglądał jak... Choinka. Choinka albo yy, ten główny Castoldes z Forge'a. O Jezus Maria, nie, to jest, stary, to jest apogeum po prostu wszystkiego, a co mnie rozwaliło, bo Forge zazwyczaj, Forge zazwyczaj w tych projektach był taki bardziej właśnie zachowawczy, że mniej znaczy więcej, te modele nigdy nie były przegięte, to GW zawsze cikało tych, wiesz, Purity Seal, płaska powierzchnia, naklejcie ta Purity Seal, tak, sześć. E, Tak, dajcie sześć na tej nodze, na nie, e, już, już chyba szczytem był ten taki kapelan w Terminatorce, co miał czaszkę na trzaszce. A tak, tak, Pamiętacie, tak. On tak, nie był no, limitowany, albo... Tak, tak, czyli eventowy był tak. jakiś, jakiś taki, no... Tam była czaszka na trzaszce. Więc, więc myślę, że ten... Więc myślę, że jak pójdą w tą stronę co tych dwóch, y, tych dwóch chaosników z, z tego, z Blackstone Fortress i jeżeli to będzie mniej więcej tak wyglądało, więc ten upscale, bo oni oczywiście są wielkości primarisów, mm. tylko że lore'owe wyjaśnienie jest takie, że są czekaj, spuchnięci mocą chaosu, a dla mnie równie dobrze mogliby powiedzieć, że po prostu jedli dużo warzyw i Abaddon teraz wiesz, będzie groził pięścią i mówił, że niedługo Imperium ugnie swoje kolana przed Nie mocą, ma marchewki, nie ma Boltera. Przed mocą zbilansowanej diety, tak? Czyli teraz nie będzie We Are Legion, tylko będzie We Are Vegan. Tak? Więc ten, więc po prostu będą takie upscalowane modele bardzo zbliżone do tych, tych klasycznych, bo, bo ci dwaj kolesie wyglądają tak lepiej. Popskie wam czyli tak powiększone, trochę, tak. trochę wyższe niż Space Marine po prostu, tak? Znaczy nie, oni są wielkości primarisów, <kłysk> do gardzi też, jak, jak, jak gramy w Kill Team'a na przykład swoich yy, swoich gardów, to oni są, oni są wielkości szwagra tych primarisów, tylko że są bardziej tacy spuchnięci, no bo wiadomo. Także myślę, że, że to będzie, ciekawi mnie SISTERKI, nie, znaczy nie jest to armia, która mnie nigdy, no, nigdy mnie za bardzo nie interesowała. Natomiast wiem, że dużo osób czeka na SISTERKI jestem po prostu autentycznie ciekaw, jakim wyjdą te modele, bo na razie to, co pokazywali w tych, w tych projektach w kadzie, tą taką sisterkę inspirowało bardzo to. tym artem, okay. to po prostu yy, było ok będą chyba fajnie się prezentowały i przede wszystkim, że im w końcu prze, przez to, że technologia poszła do przodu zrobimy w końcu kobiece twarze a nie tak, że będą wszystkie wyglądały jak pływaszki z NRD, które sterydy jedzą na śniadanie i odnośnie sisterek to jedno zdanie tylko, że jestem bardzo ciekaw w modeli, bo chciałbym zrobić kiedyś sobie jakiś może mały detachment cysterek. Mm. natomiast chciałbym zobaczyć, że oni przemiją to, co robi Wargaming Exclusive, czy Wargames Exclusive bo te modele tych tam, takich trochę roznagliżowanych babeczek, które mają być z strasznie mi się podobają. Z dwóch względów. W tym roku są babeczki i są babeczki. Jest, jest to... Jest, tak, jest to to Po prostu bardzo fajne modele wyglądają. I nie tylko kady, ale też faktyczne figurki wydrukowane widziałem i naprawdę spoko to wygląda. I mam nadzieję, że to przebiją, bo będzie to trochę tańsze niż kupowanie znaczy, od nich. Mnie jeszcze ciekawi, czy oni będą y, jakby redesignować re każdą... Przeprojektowywać. Każdą, każdą jednostkę. Aha. W sensie, że będą siostry Repenti, tak, tak, że tak. będą też jumpakami i że, że każdy ten unit dostanie nowy ten. Czy tylko na przykład to są rzucą, to rzucą, rzucą pod, podstawowe sisterki, na przykład rzucą podstawowe sisterki, rzucą jeszcze tak. jakiś unit i na przykład jeden pojazd, a resztę to kupuj stary. Wiesz co, powiem ci tak, że wydaje mi się, że mogą zrobić tak, że e, wydadzą jakiś bokset, w którym będą te, ten imolator chyba. To jest ten pojazd ten taki z m, organami, to mi się wydaje. Nie, imolator to jest <grym> z, z, z, z miotaszeniem. A, a jak się nazywa ten. Z, y... yy, Ale wiesz o to mi chodzi. Red, nie, nie redemptor, tylko. Ale, Ale wiecie, to, wie, wiem, tak o to o to chodzi, tak. Yy, yy, yy, yy. Organ kościelny na Rajnosie, który strzela rakietami. Tak. Więc... Co zawsze mi się bardziej kojarzyło, że to by był dobry pojazd dla armii slanyszowej. Wiec, możliwe, że zrobię jakiś bokser, który będzie jeden oddział, tego, jeden oddział tego, jeden oddział tego, jeden oddział tego i może ponieważ to są i tak Rajnosy, to zrobię jakieś, wiesz, po prostu upgrade paki, który kup sobie rajnosa, kup sobie ten upgrade pack. W pewnie Jeś. tak, no. Uh pineapple p, nie? I <śmiech> po nie masz, masz rainosa sisterek, bo są drzwi do sisterek czy coś, albo fordol czy tym zajmie po prostu. Bo to nie ma sensu moim zdaniem robić specjalnego Rajnosa do sisterek. Natomiast upgrade pro, upgrade pack do sisterek? Dlaczego nie? Może mm -hmm. tak będzie. Szwagier, jakie są Twoje y wish listy? Znaczy, jaka jest Twoja wish lista? Nadal czekam na primarchę w plastiku lojalisty, który nie jest gullimanem. <śmiech> Okej. Okay. Tak, bo żeśmy, żeśmy rozmawiali o tym, że, że wydaje nam się, że jakby robili yy, na przemian, na przemian, bo hmm. najpierw, był, najpierw wyszedł Magnus, tak? Tak, to potem Gruszina, i... a potem Mortarium. Mortarium, no hmm. to wy... żeśmy obstawiali, że Lyona by było najłatwiej cofnąć teraz, znaczy wrócić go jakby do, do świata żywych. Aby krążyły plotki o Sanguiniusiu. <śmiech> I o Rasie, że, że będzie w tej wersji... Ulfen. Odyn, taki przetyrany trochę przez życie i w wersji Wolfen, co by też się zgadzało z, tą, z tymi nowymi modelami do chociażby Sigmara, że masz tą Morati w wersji, wiesz... Zwykła i inspirowana. Nie, tam są dwa trzy, bo tam jest zwykła, ta ze skrzydłami taka i ta, ta w wersji tej This isn't even my final word for Z tam królowa węży. Więc myślę, że mogliby tak zrobić, że raz tak wielkości Gilimana i ten taki większy Poza tym? Szwagiel? Poza Prymachą w plastiku? ma <śmiech> mam tylko, żebym dalej cisnął kolejkę do malowania. Żeby po prostu... Czyli nie odgiewał nawet od siebie po prostu. Chcę no taki. Ale w tym roku też będzie... Bo kiedy, kiedy się kończy rok, rok, rok kupowania? Czy już się skończył Skończyłby mi się 6 grudnia, ale będąc w Dublinie złamałem świadomie zasady, kupiłem sobie pięciu intercesorów, mhm. żeby ich pomalować do pełnego składu, bo mam pięciu. Czyli ile wytrzymałeś w sumie tak? Rok, Prawie rok. Bez 6 dni. Bez 6 dni?! No tak, ale do, do, do Dublina drugi raz nie pojedziesz, nie? żeby sobie tam coś kupić i po prostu mieć taki swój life achievement. Nie, ale teraz zupełnie mnie nie ciągniesz, żeby dalej kupować, więc zobaczymy ile... Jest teraz... tak z rzuceniem palenia. Po nie pali tyle czasu, to nie ciągniesz powrotem od dowrócenia na przykład. Nie? Znaczy, wiesz, no ja sobie leczę potrzebę kupowania, kupując samolociki, które nie są wargamingowe, tak? Nie taki worker, a, czy takie obejście systemu znalazłeś po prostu. Mhm. <laughs> no spoko. Jeśli chodzi o mnie, to ja jestem za bardzo, bardzo, bardzo zadowolony z tego, co weszło do Orków i to, że wyszło dużo modeli. Sam fakt tego, że nie wyszli oni w Orktoberze, tylko wyszli w Norgwemberze, czy jak tam kto chciał to, to zwalić no, no, no, November. November. cokolwiek, jak tam to chciał złać, to Tik się nazywa. E, mi to zupełnie nie przeszkadza cały oktober. Oktober był nakręcaniem hypu na, na orki i po prostu, wiecie codziennie coś się pojawiało o orkach, jakaś to, wiesz, mini przeciekał obawą, bo coś. Modele są rewelacyjne. Mam nadzieję, że pierwsze FAQ, które wyjdzie do kodeksu orków, nie znerfi ich strasznie i nie nie, wiem, nie podniesie punktów. No i tak orki, orkowi boi się, or, boi się orkowe. Już i tak zdrożały, ale są lepsi, więc spoko. <śmiech> nie wiem. Warhammer Underworlds... Chciałbym, żeby zwolnili trochę tempo, bo trochę Game Souls pędzi z tymi grami, pędzi z release'ami, wydaje co rusz, to nowy boxset i jest tego trochę za dużo. Już nie mówię o kupowaniu i malowaniu, mówię tutaj o dla mnie o takim hobbystycznym podchodzeniu tego, że muszę boxa, dobrze było boxa otworzyć i opowiedzieć o nim parę słów. Po prostu jest, to tempo jest tak duże, że ja już się poddaję w tym momencie. Nawet jakbym miał nie, nie kupować i brać od spina, otworzyć coś i i opowiedzieć o tym, to cały czas musimy coś robić. No wiesz, to jest, to jest coś, czym się mogą zająć kanały, które jakby z tego żyją. Tak? Tak my, jest. Ja my nie jestem w stanie. Ja nie jestem w Wiesz, gościami, <coughs> którzy muszą pracować te 8 godzin, 5 razy w tygodniu. Albo i więcej, albo i, więcej i robimy to hobbystycznie. Nie, nie mamy czasu, żeby. Życzę sobie tylko tego, wszystko obmacać. Na 2019, żeby, biorąc pod uwagę tempo, w jakim się rozwija kanał, żeby się utrzymało to i tam, żeby dobyć do jakichś 2000. 2000 tysięcy subskrybentów na YouTube, bo to jest fajne i żeby trochę roz, rozkręcić jakieś właśnie wywiady na podcastzie, czy, czy, czy jakieś inne rzeczy. Ale to tylko, tak jak mówię, czysto hobbystycznie, bo to, tak, tak jak stwierdziłeś, nie się tym, to nie jest jedyne moje zajęcie, jest to jakieś tam trzecie, czwarte na liście priorytetów, mhm. ale mimo wszystko lubię to robić. No. Nie bez powodu siedziałem wczoraj do trzecie rano i montowałem odcinek Wigilus Defiance, żeby go dzisiaj rano wrzucić, mhm. żeby mógł się pojawić na internecie po południu. Żebyście wy mogli słuchacze, oglądacze sobie to zobaczyć. No cóż, to chyba wszystko, nie? Jeszcze mam jedną damy. rzecz. Troszeczkę związaną z tym, co będziemy omawiać w przyszłym, w przyszłym miesiącu tam, tym boksem demonicznym. Aha. Jestem pozytywnie zszokowany, że demonetki są demonetkowe. Demonetka. Że te wszystkie nowe, bo tam kilka nowych modeli jest, jest utrzymanych w tej takiej seksualnej BDSMowej owej stylistyce. Harfa, tak? Ale gołych sutów nie ma. Są. Są? Na tych na tych, redesignowanych, na tych przerobionych fins of hmm. na Tych takich, co wyglądają jak cztero, otwory, czteronogie. Nie. Ale mają wiesz, takie piersi nie, nie jak ma pies, tak? Suty, jak suka ma. Tylko mają takie kobiece, krągłe piersi, tak? Tylko, że się zmniejszają, one są ułożone tak, jak zwierzęce ale są mimo wszystko ludzkie i plus te wszystkie motywy właśnie bondage and leather ta harfiarka super model także to co te też parę odcinków temu mówiliśmy o artach sigmarowych że oni się chyba pokapowali że ludzie chcą tego ludzie wchodzą w Warhammera po to żeby mieć Warhammera, żeby mieć ten Grimdark i robienie z Warhammera World of Warcraft czy, czy jakiegoś takiego bardziej high nie, fantasy? Jakby nie, jak, jakby, jakby chcę high fantasy, to, to sobie mogę w ADN, nie wiem, w settingu fejrunowym pograć albo, albo coś, coś innego. Po prostu jest milion rzeczy, które mi daje to high fantasy. Co druga gra komputerowa, inne systemy i tak dalej. Warhammer ma swoją jakąś tam yy, taką tożsamość, która przez te lata została wypracowana i no, dlatego masz ten tagline in the grim darkness of the far future itd. Yy, i tak dalej. zresztą do, do RPG Warhammerowych też było, że, że niebezpieczne przygody w mrocznym świecie, tak? No to nie yy. możesz mieć mrocznego świata jak wszystko jest, wiesz, yy, noble Bright i public, I, no, i wiesz, political i, correctness tak, political correctness więc, więc myślę, że się w końcu pokapowali, ja wiem, że Sigma jako system jest, jest troszeczkę reklamowany pod młodszych odbiorców no ale fajnie, że zaryzykowali, że nie wykastrowali tej linii produktów, mhm. nie? no zobaczymy jaki będzie odbiór, czy, czy, czy dostaną jakiś tam flak za to, że jednak te cytki są bo wiadomo, w jakichś czasach Och, teraz żyjemy, że, że wszyscy, wszyscy się obrażają o wszystko. Oj, tam. No słuchaj, no jak ludzie się potrafią obrażać za to, że Horus ma futro z wilka, w uniwersum, no, to gdzie. Jest beta, to jest w, w, w, w, w, w, uniwersum, gdzie, w uniwersum, gdzie normą jest po prostu eksterminowanie całego życia roślin, zwierząt, Całe ludzi, planeta, raz całej planety, bo. O, tam są chyba kultyści chaosów, więc bombardowanie wirusowe, a potem jeszcze może za to postrzelanie. <śmiech> <śmiech> o nie, zabił, zabił krowę. <śmiech> Ta krowa miała imię. <śmiech> no dobra. Jakie, są... wiesz, no bzdura strasz. To są nasze życzenia, to są nasze jakieś marzenia o 2019 roku i głównym wydawcy. A jakie są wasze? Napiszcie, Napiszcie nam w komentarzach. No, no, Chcielibyśmy zobaczyć i podyskutować sobie z wami w tych komentarzach. Oczywiście przypominam, że mamy swojego Discorda, na którego możecie zawsze wbijać i możecie zawsze zerknąć sobie, co tam się dzieje na nim podczas streamów, gdzie, gdzie siedzimy i malujemy co drugi dzień. Poniedziałki, siedla, piątek siedzimy i malujemy ze mną po, po godzinie 21. Więc tam was zapraszamy. No i cóż, żegnam się z wami na dzisiaj. Zigi, Vincent i Szwangier. Do następnego. I wesołych świąt i szczęśliwego nowego. Wesołych.